Witamy bardzo serdecznie w 45. odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo ja będę prowadził, czyli Krystian Kełnder i ze mną dzisiaj będzie również standardowo Tomek Zawadzki. Cześć wszystkim. I będzie z nami gość, który opowie nam dzisiaj w temacie tygodnia, ale zaraz, zaraz Wam powiem o czym. Piotr Zaborowski. No, cześć wszystkim. Tak. Słuchajcie, dzisiaj właśnie w temacie tygodnia Piotrek był na Warsaw Games Week 2015 Świetnie. Zgadnijcie gdzie? W Warszawie, tak. I opowiadamy, co się tam wydarzyło. Ciekawie było, Piotrze? Bardzo ciekawie, ale to myślę, że o tym opowiemy dokładnie w temacie, bo to jest troszkę forszy temat do omówienia. Tak, więc słuchajcie, będziemy dzisiaj mówić o czymś takim, o takim tworze. Rafał dzisiaj z nami nie ma, Rafał sobie zrobił przerwę. No, on na ten Warsaw Games Week nie dotarł w końcu. Ale, ale to, to, to poza tematem. Dobra, słuchajcie, standardowo 45. odcinek, jedziemy, bo mamy dużo, mamy naprawdę dużo, więc wiadomości ze świata i niech zacznie nasz gość Piotrek. Dobra, to Niusa to mamy takiego pięknego, sami wiecie, jestem zielony, tak, team, team insports, ale akurat mam wam bardziej z waszej półki i to jest na temat PS Sony nie pracuje nad żadnym tytułem First Party na PlayStation Vita i podała to dokładnie dzisiaj wiceprezydent Sony Computer Entertainment, że po prostu nie będzie i nie chcą w ogóle tworzyć, skupiają się na PS PlayStation 4. Do widzenia. Czyli inaczej mówiąc, PS Vita jest dead dla mnie osobiście. Ja myślę, że dla wszystkich osobiście. Tom, Tomku, ty grasz jeszcze na, na swoje wicie? No właśnie to chciałem ty, wam ty... powiedzieć, że kompletnie nie umiecie Vita, tak? No Vita to jest numer jeden urządzonko dla mnie, jeżeli chodzi o połączenie o remote tego playa no, no tak, no z PS4 no tak, no tak. i to działa no, tak. kapitalnie, jak dla no, mnie, tak. to jest pierwsza rzecz. No, Druga no. sprawa, no to dostajecie gry z plusa, ten kto wykupuje to dostaje naprawdę, no dobra, to są indiki, są mniejsze różne gierki, ale to jest w końcu przenośna konsola i te gry tam się fajnie sprawdzają, a poza tym, no nie wiem, no to, to, to wiadomo, że już Sony porzuciło Wite bardzo, bardzo dawno temu, ale jakiś taki hejcik, żeby było na tą Wite, no to, to mnie zawsze denerwuje, bo kurczę jest to niedoceniona konsola, ja będę ją zawsze bronić. No tak, no nie, niedoceniona, ale e, Sony, producent tej konsoli już ją opuszcza. E, jak wam się wydaje, czy Sony zrobi kolejną konsolę? Przenośną, handhelda. Czy zrobi hmm, kogoś na moim zdaniem, że PS cie mogą, mogą jednak nie atakować w rynek handheldów, tym bardziej, że widzę, że Nintendo dość mocno przeduje w tym temacie i nie będą im wychodzić naprzeciw, bo to nie ma sensu. Bo po prostu zwykłe pokazanie, jak to wygląda w Japonii, mało kto ma PS Witę tam, wszyscy mają 3DS-y nie, nasz to, nasz, ja zobacz, mówię, ogół. zobacz Piotrek, ogół. bo właśnie dobrze powiedziałeś o Nintendo, bo nie, to też można jako w sumie w formie newsa, bo wyciękły tam jakiś wywiadzik czy coś, czy jakie są spekulacje, że po prostu nowa konsola Nintendo, ten Nintendo NX będzie hybrydą przenośnej konsoli i konsoli mm -hmm. stacjonarnej. a jak wiecie Sony i Microsoft mają w zwyczaju zżynać od siebie jak to tylko można, tak? Wyszło Wii, potem wyszedł Kinect, potem wyszedł PlayStation Move, tak? Wyszedł, wyszło Wii U, to zaraz Smart Glasy na Xboxa, no i, i PlayStation Vita, tak? Połączenie razem z PlayStation 4. I, i jak oni zobaczą u Nintendo jakąś śmieszną hybrydę czegoś, z czymś, no to myślę, że Vita znowu wróci do łaski i w sumie mam taką cicho nadzieję na to. Pewnie coś tam domyślę. Yy, może nie Vita wróci do łask, ale jest yy, troszkę takie powiązanie bardziej z twoim newsem, dlaczego mogą wypuścić to, co mają wypuścić, jeżeli yy, tak, yy, przynajmniej z tych plotek, bo może dzięki temu, może nie sama Vita ale wypuszczenie jakiegoś obok jeszcze innego urządzenia, które yy, będzie w stanie wykorzystać moc PlayStation 4 do pewnych różnych rzeczy. No, no to, tak. to właśnie hmm. fajnie, piękne, płynne przejście zrobić do tego mojego newsa, mianowicie, że w jakimś wywiadzie z jakimś kimś tam, kimś, nieważne, takie rzeczy nas nie interesują, mianowicie padło słowo, że możliwe, że będzie mocniejsze PlayStation 4, tak jak to było kiedyś, kiedyś zawsze, jak Sony wypuszcza swoją wersję Slim, tak teraz możemy nie do końca się doczekać wersji Slim, tylko tak, takie spekulacje są, że może być mocniejsze PlayStation 4. I tu ja mam pytanie do was, bo jestem ciekaw waszej opinii na ten temat. Potem powiem co ja myślę. Więc więc kto pierwszy? Krystian. Dobra, Christian. Chyba... E, dobra Christian. ale bo e, mówisz, że może być mocniejsza czwórka, tak? no jakby ale... zareagował na fakt, że idziesz do sklepu i masz do wyboru PlayStation 4 i PlayStation 4 Slim, która jest mocniejsza, ma mocniejsze bebechy, więcej RAM-u, jakąś tam inną kartę graficzną? No tak, dobra, jak... tylko w, w, w zależności od tego co by mi to dawało, jeżeli gry na no, obu by, by, by były takie same no to wali mnie to, jeżeli na jednej by się szybciej odpalały niż na drugiej to też mnie to wali, ale jeżeli by faktycznie inaczej wyglądały, no to ja użytkownik konsoli, który kupował w dniu premiery w sumie tą konsolę no czułbym się troszeczkę oszukany czy chciałbym ulepszać sobie konsolę, nawet gdybym miał taką możliwość? Chyba nie, konsola jest po to, że ja kupuję sobie konsolkę, ona ma mi służyć na 5 lat i wszystkie gry mają mi działać pięknie i każdemu, kto ma tą konsolę też. Czy cieszyłbym się, gdyby Tomek miał na przykład Slimkę, a ja miałbym czwórkę? No też bym trochę był chyba, czuł się troszeczkę oszukany, że jemu dajmy na to nowy Assassin wygląda troszeczkę lepiej albo płynniej niż u mnie eee, no nie wiem w sumie tro, trochę było to niefajne, może z jednej strony jest to dobre eee, bo jak ludzie mają pieniądze i chcą i... Ale, ale to też może być później coś takiego, że później będą takie wojenki między użytkownikami tej samej konsoli że o bo na Slimie jest tak, a na twórce jest tak, a później dojdziemy do sytuacji w którym a na, na Slimie dajmy na to jest coś, czego nie ma na czwórce, bo na czwórce już się niestety nie dałoby. Więc to nie do końca jest dobre. Tak. Dobra, Więc suma to... sumarum wydaje mi się, że to nie jest dobre. Mhm. Podałeś no. właśnie coś, co jest robione u innego producenta. Mhm. i Nawet, z nawet, nawet od, u dwóch, nawet można powiedzieć. Ja mów, Ale mów. pierwsze najważniejsze jest to Nintendo, i Nintendo tak robi ze swoim 3 ds Wydaje nową konsolę, nie wiem, rok później, dwa lata później i na nowej konsoli masz nowe gry, które nie odpalić na starej. A one spadli, że się nie różni niczym, prócz zmiany lekko-procesora i podciągnięciem dodatkowego do ramu. I ja mówię z góry, że Sony nie idź w tą stronę, bo to nic nie da. będziesz Sprzedaż PlayStation 4 w tym momencie może bardziej spaść, niż, niż pójść w górę. Mm. Z drugiej strony, jeżeli na przykład mocniejsze PS, PS4 wprowadzi odtwarzanie Blu-raya w 4K, to w tym momencie ja jestem za tym, żeby tak oni poszli w tą stronę, żeby rozwijać jakby całe, całe środowisko graficzne i podbijać je do 4K. W tym momencie jestem za tym, bo to jest przyszłość jakby graficzna no. Ale, ale to myślisz, Piotrze, że będzie aż taka różnica? Jeżeli no. by wyszła taka konsola, to by była aż taka różnica? Bo, bo jeżeli faktycznie e, ta slimka byłaby, to musiałaby być przynajmniej dwa razy mocniejsza. Jeżeli by miałaby być przynajmniej dwa razy mocniejsza, no to ja już widzę po prostu numerek 5. Mm. Bo wydaje tak, mi się, że patrz, wiesz, oni, oni mogą dać... Nintendo. No. Patrz, co no. robi Nintendo, a sony bardzo lubi e, kopiować rzeczy, które robi... No, tak, co, ale, co ich no. brat tak. e, Tylko, że... oni bardzo lubią od swojego brata zrzenać tak po prostu jeden do jeden e, tak jak było właśnie z, Mówem, z um, które która jest kopią U U tak, kontrolerów tak. mhm. e, tutaj mo może będzie dokładnie to samo, wypuszczał PS4, który jest niby nową, PS4 Slim tak, który jest nową niby konsolą, super mocniejszą i tak dalej, a później przywalał, że na przykład e, następne Uncharted, czy następne e, nie wiem, albo jakaś Jakakolwiek inna dyrektora z first party dla Sony wychodzi tylko i wyłącznie na Slimkę. I co w, i co w tym momencie mogą zrobić konsumenci? Albo pójść kupić nowego slima. No właśnie, i, i, to, i to by było niefajne, no, no? To by było niefajne, albo będą po prostu jęczeć, dlaczego wy tak robicie. No ty, no. To jest ryzyko tak naprawdę. Moim zdaniem Sony za, za dużo ryzykuje w tym momencie. Tak. E, nie, nie wiem, czy się orientujecie, bo mam sam 3 ds Jak wyszedł 3DS. Później wyszedł 2DS, czy tam później wyszedł 3DS XL, później jeszcze jakiś tam nowy 3DS X, coś tam, coś tam, no nieważne. Wyszło, fakt faktem tego modeli chyba 3DSów mieliśmy tak. dajmy na to 4. Czy one mi się jakoś różniły poza e, pod tym... względem procesora lekko Pro, z tym, że od niedawno ten e, the new 3DS XL jest... No. E, będzie miał gry, które nie będziesz, których nie będziesz mógł odpalić na e, starszym... O kurde, to tego nie wiedziałem. Tak? Nie Ale już, ciekawe. Już, jest, już jest przecież ten ksenosaga, który właśnie ci na, na tak. starych 3D-sach tak. nie chodzi. Ale, to, to, to, Ale co ciekawe... No jest to też dopiero śmierci. lipa. Co jest no. ciekawsze, jest gra, która... jeśli nie pamiętam, jak ona się nazywa. E, która totalnie inaczej wygląda e, na starym... 3 d się, a na nowym, totalnie. W sensie mm -hmm. jest zmieniony interfejs, ten na starym jest w 2D e, to zrobiony, a ten a na nowym, ten the new 3DS jest zrobiony po prostu w 3D. Tak? No, no to, jest to, to niby mała różnica, tak? Ale kołozalna. Średnio, ale Pomyślcie średnio, sobie no. nad jedną rzeczą, bo właśnie ja, ja, ja tego newsa przeczytałem i tak myślę, na pieszy, na pieszy, pierwsza moja reakcja, no chyba ich pojebało, nie? ale potem tak usiadłem <grym> i pomyślałem sobie do, tak do nad o tym. No i słuchajcie, Microsoft już zrobił taki ruch bardzo dawno temu, może nie na taką skalę i nie w tym stylu, ale jest coś, jest coś w tym, coś buczy, tak? I słuchajcie, Xbox 360 wyszedł bez dysku, a potem wyszedł z dyskiem premium i, i, i a, jeszcze jak ta się nazywa Arcade Edition albo Premium, tak? No to już wtedy, Pamiętam, no. już wtedy no zrobili taki ruch, żeby wypuścili słabszy i mocniejszy model konsoli. Tak, praktycznie powiedzmy, tam Bebechy się niczym nie różniły, ale więcej funkcji wykorzystywały gry, jak miałaś podłączone dysk i no, ludzie, którzy mieli te mocniejsze, lepsze konsole, bardziej mieli powiedzmy pełniejsze doświad do, do, doświadczenie z gry. E, teraz na dzień dzisiejszy jest taka sprawa, że są gry, które, żeby je uruchomić, potrzebują dysku. Jeżeli nie masz w konsoli dysku, to po prostu takie gry na 360 nie włączysz. To jest taka sama sytuacja, jak jest właśnie z y, Nintendo 3DS. Dokładnie identyczna. Y, I teraz słuchajcie, jeden jeden taki Motyw mi przyszedł do głowy. Eee, mianowicie w, każdy, e, w każdym okresie generacji następuje ten moment, że właśnie wychodzi ta konsola slim. Ona jest zawsze mniejsza, cichsza, ma mniej, bierze mniej prądu i tak dalej I tak dalej. I to są praktycznie różnice, e, które no, ciebie nie robią, bo po prostu bardziej robi cię to, że ta konsola jest mniejsza i ładniejsza i wtedy idziesz ją kupujesz. E, jeżeli na przykład ja mając e, moją konsolę PlayStation 4 na premierę, tak powiedzmy za półtora roku okaże się, że wychodzi mocniejsze PlayStation 4, a może tak się stać, bo słuchajcie, przecież PlayStation VR na pewno będzie potrzebował mocy, Sony pewnie już to w tym momencie wie i oni już zaczynają coś w tym pewnie kierunku robić. Tak samo z grami. Mogę się zauważyć, że Uncharted tam troszeczkę dużo im namieszał i, i pewnie też zrozumieli, że jednak PlayStation 4, mimo że jest mocniejszą konsolą, jeżeli chodzi o procesory i inne rzeczy na papierku od Xboxa, to i tak nie domaga w tym momencie. Więc ja mówię wam, nic dziwię się, jak, jak w pewnym momencie będzie w sklepie ta mocniejsza PlayStation 4 i czy jakoś, jakoś będę niezadowolony z tego faktu? Nie, po prostu moją konsolę sprzedam, a kupię tą nową, tak? Znajdzie się ktoś, kto nie, nie, nie musi grać we wszystkie nowości i kupi po prostu starszy model, ale za małe pieniądze i tak samo pewnie te konsole w sklepach stanieją, a po prostu ja sobie kupię ten model premium PlayStation 4, który mi pozwoli wykorzystać wszystkie funkcje PlayStation VR i tak dalej i tak dalej, a jeżeli chodzi o gry... O tą, o tą fragmentację jak to jest w Androidach albo innych tam powiedzmy każdy ma Androidę, ale każdy ma innego tak i deweloperzy nie mają problem jak robić gry e wydaje mi się, że na konsolach będzie to proste rozwiązanie, po prostu będziesz miał na tych mocniejszych konsolach jakieś dodatk dodatkowe efekty, które będą się uaktywniać same, kiedy po prostu gra wyczuje, że jest w nowej konsoli, a jak będzie na starej konsoli, no to po prostu tych efektów nie będzie jakieś będą tam gorsze tekstury to jest wszystko do zrobienia i i jeżeli to nastąpi w tej generacji konsol taka sprawa, no to, no to będzie naprawdę ciekawie. Tyle. Ja już czuję to klawiaturstwo na konsolach w tym momencie. No słuchaj, no Xbox przecież niedługo wprowadzi myszkę i klawiaturę. Nie, no, Ja rozumiem, są skrócie klawiaturowe jak najbardziej, ale to już powoli dochodzimy do tego momentu, w którym konsola powoli e, jakby łapie rzeczy, które są tak naprawdę mocno komputerowe. I klawiaturstwo naprawdę do nas nadchodzi. No to z tym co mówisz też się zgodzę Piotrze dobra słuchajcie to zobaczymy jak to będzie wyglądało no to są wszystko i tak spekulacje więc czy coś takiego naprawdę wyjdzie to nie wiem no nie chce mi się trochę wierzyć w to że, że wyszłoby coś takiego no ale któż to wie słuchajcie jedziemy do mojego newsa no ja byłem teraz trochę miałem odpoczynek od gier ale wpadła mi perełka słuchajcie perełka bo nie wiem czy się orientujecie ale bardzo lubię kooperacyjne gry kiedyś bardzo mocno grałem w Left 4 Dead a, a w ogóle moja ulubiona kooperacyjna, kooperacyjna seria później miałem duże nadzieje do tego i Wolf. no było jak było No Wolf miał dosyć średnie recenzje, mi się w to też grało dosyć średnio jakoś tak czasami sobie do tego tytułu wracam ale ale bardzo rzadko, no to, to nie jest to, to nie jest to co, co, co po prostu pokochałem w Left 4 ale ale, słuchajcie, powstaje bardzo podobna gra, produkcja. Będzie dopiero w przyszłym roku. Eee, słuchajcie, będzie w świecie Warhammera. Eee, gra nazywa się, może słyszeliście, gra nazywa się Warhammer The End Times, Wermintide. Eee, mhm. Wygląda to obiecująco. Obiecująco ze względu na to, że ja lubię właśnie taką kooperację wspólną, gdzie hordy przeciwników cię atakuje i ty musisz po prostu robić wszystko, żeby przeżyć i jest to stosunkowo trudne do zrobienia i tutaj e, lukałem sobie właśnie trailer i dłuższy gameplay i słuchajcie no ja się nie mogę doczekać tego tytułu e, tym bardziej, że e, właśnie będzie tam taka ścisła mocna kooperacja, e, poza tym e, będzie e, element RPG co akurat w Left 4 Deadzie w ogóle nie było w e taki trochę był ale, ale to też nie do końca to i i tutaj wydaje się, że to będzie dosyć głębsze i szersze. Tym bardziej, że w świecie Warhammera. W Warhammera grałem, dużo kiedyś grałem, więc świat mi się jak najbardziej podoba. No, więc ja czekam na taki tytuł. Słyszeliście w ogóle chłopaki o czymś takim? Znaczy ja powiem ci, że w ogóle realia i ten cały świat Warhammera jest, jest kapitalny pod tym względem, że obojętnie gdzie go wciśniesz, do jakiego gatunku i, i do jakiej gry on się zawsze fajnie spra sprawdza. Tam, tam, tam są te postacie, te, te no wszystko to tak fajnie pasuje, no genialne to jest. Czy to masz strategię, czy to masz jakąś strzelaninę, czy właśnie jakiś kooperacyjny właśnie, bo to chyba będzie shooter, tak? Z shooter, shoot, shoot, shooter. No, no. to tak, tak, tak, tak. To na pewno, jeżeli chodzi o klimat i, i świat, no to na pewno będzie to wysoki poziom, bo no, chyba nigdy się nie, nie spotkałem ze słabą grą, jeżeli chodzi o w tym aspekcie, jeżeli chodzi o Warhammera, tak. Kiedyś grałem w taką strategię 40 tysięcy K, to było na komputerze kiedyś dotykałem myszkę i no super to było, te postacie, ale z Gears takie wielkie pancerze, no jestem ciekaw, ciekaw, będę też to obserwować razem z tobą, jak to będzie na konsolę, to na pewno sobie pogrą. Tak, tak, tak. Piotrze? Dla mnie Vermintide jest takim, szczerze mówiąc, ja Left 4 się specjalnie nie pokochałem, a było tylko i wyłącznie na twoją konsolkę, żeby nie było. A, tak, wiem. No, no. E, ale jakoś specjalnie Left 4 Dead nie, nie, nie pokochałem. Trochę się boję o to, w jaki sposób ta cała dra jest zbudowana w świecie Warhammera, bo jeszcze byłem w stanie zrozumieć zabijanie zombie i jakby całe, całą taką otoczkę popularną w cudzysłowie, w Left 4 Dead Tak tutaj zabijanie tych... Churów, nie wiem. Oni się mają specyficzną nazwę w świecie Warhammera. Będziecie się bardziej orientować. Ja, ja z Warhammera jestem trochę słaby. E, tak. E, słuchajcie, e, jedyna rzecz, która mnie może zastanawiać i może mnie martwić w stosunku do tego tytułu, bo ogólnie koncept i świat mi się podoba. E, gameplay genialny i naprawdę na gameplayu wygląda na to bardzo fajnie, ale martwi mnie, że studio, które to robi, e, to jest studio, które nikt nie zna, bo to jest szwedzkie studio Fatshark i nie orientujecie się do dokładnie co robi Fatshark ale ja sobie to sprawdziłem wcześniej Słuchajcie, słuchajcie Shark nie zrobiło nic ciekawego jedyną grą, którą znacie którą zrobiło te studio to jest Escape Dead Island czyli ten Dead Islandowy z TPP gierka, która miała bardzo słabe recenzję, która wyszła w zeszłym roku w Cell Shadingu i po prostu studio dosyć mało doświadczone, więc boję się, żeby mi nie spieprzyli tego tytułu. Szkoda, że Games Work nie dał, Games Workshop nie dał po prostu jakimś lepszemu z tu studiu taki tytuł. No zobaczymy. Ja mam wielkie nadzieje co do tego. I słuchajcie, więc czekam na ten tytuł jeszcze na zakończenie. Tomek ma jedną wiadomość, jakąś przygotował. Tak, ja sobie tego newsa nazwałem Harmonix liże sobie jajka. Czemu sobie liże jajka? No właśnie. Słuchajcie, liże sobie jajka, ponieważ pod recenzjami Rockbanda Czwórki pojawiło się bardzo dużo pozytywnych ocen i jakieś tam mądre ludziki ha, w internecie. Wiem czemu. No, no już wiem, no. Jakieś mądre ludziki w internecie, jak to zawsze wiesz, w internecie nic nie ginie i nikt nie jest anonimowy tak naprawdę, no to doszukali się, że te oceny pisali sami twórcy gier. i tam I, i, i, No i to jest tak jak lajkowanie sobie postów na Facebooku, tak w sumie. Ale z drugiej strony, kurczę, no jeżeli zrobili grę, zrobili grę sobie tą tego Rockbanda 4, ograli go, no to chyba mają zdanie no powiedzmy, no nie jest to z jednej strony obiektywne ale z drugiej strony taki na przykład dźwiękowiec Tam miał na przykład tylko, tylko bawił się jeżeli chodzi o podkład, muzykę jakieś tam dźwięki i na takie sprawy, więc jak on dostał ten produkt w swoje ręce już skończony i pograł, no to rzeczywiście mógłby tą recenzję pozytywną napisać jak, jak wy myślicie, to jest takie nabijanie marketing czy, czy, czy, czy po prostu no szczerze pisali, że im się ta gra podoba. Znaczy to Tomku jakbyś zrobił grę swoją, niezależniaką, to nie podobałaby się, nie podobałaby ci się ta gra. Oczywiście, żeby mi się podobała, tylko nie wiem, no czy, bym, czy bym zakładał 15 kąt, żeby o, o, opinie dobre pisać, żeby znaczy, podwijać, wiesz, ocenę. Z tego, co tutaj czytałem, to, to nie jest tak, że jedna osoba założyła sobie 8 kont. No tak, no to są ci właśnie... Tylko tak, tak, tak, to po prostu weszli, my może mieli jakieś konta czy coś, weszli i po prostu... Lajkowali, czy wiesz, czy wyrażali opinię nie, no na ten nie temat? Trzeba znaczy... że to trzeba powiedzieć, że tu chodzi o recenzje w sklepie Amazonowym. No to, jest a, no to, Bo tak, to, to jest najważniejsze. Tak. To nie są że... recenzje bezpośrednio, nie wiem, na, na poligonie, czy gdziekolwiek indziej, tylko w sklepie Amazona, a ktoś się po prostu doszukał, że konta zostały zweryfikowane przez Amazon i okazało się, że to deweloperzy i eee, jest to dość kuriozalna sytuacja tak naprawdę, no bo z jednej strony, no może im się to podobać, ale e, nie wydaje mi się, że to, żeby to było dobre z tej strony jakby marketingowej, żeby podbijać sobie właśnie recenzję na, na, na Amazonie, żeby ludzie kupowali twoją Ale tym bardziej, że mm, Guitar Hero Live zaraz wychodzi i to jest takie trochę... Już jest, już jest. Już jest, już jest, już jest. No, no tak, już jest, to prawda. Już jest Guitar Hero Live i... No, no to, nie wiem. Ale y, zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że ci twórcy co sobie... Znaczy, przede wszystkim nie znam chyba takiego twórcy, który zrobiłby w ogóle coś takiego, że wszedłby na jakąś stronę, która sprzedaje gry i pod swoim tytułem pisał recenzję o Jezu jaka ta gra jest zajebista. Więc, znaczy, samo w sobie to jest trochę słabe ogólnie, no, no nie oszukujmy się, tak jakbyśmy, nie wiem, zrobili film, byłbyś pierwszoplanowym aktorem i piszesz, jaki ten film jest zajebisty, Bądź to o swoim filmie na film ebie. no kurde, no bez przesady, więc to, to ogólnie z samego punktu widzenia jest, jest trochę słabe, no Rock Band ma ciężko i tak, żeby się sprzedać, bo potrzebny jest sprzęt zawsze i... No, i ta baza będzie się dopiero zwiększać, wydaje mi się. O tyle jest, o tyle Rock Band ma łatwiej, że jest wszystko kompatybilne wstecz, więc. A to jest... też nie do końca. No właśnie, no? Czy, to czy, czy też określa, nie do końca. No? Jest, jest tabela dostępna w necie do, dokładniej. E, spróbuję dosłać mhm. Wam linka. No tak, ale, ale, ale mimo wszystko jest to na, na, na pewno fajniejsze ułatwienie niż w, w Guitar Hero no ja, a tutaj ja ci powiem, że akurat Guitar Hero ma e, dużo ciekawszą rzecz e, do, do zaoferowania czyli właśnie to swoje Guitar Hero TV które jest po prostu świetne pod takim względem, że nie muszę się zastanawiać e, nad tym co chcę grać, oczywiście nie kupuję sobie tytułów, ale jestem w stanie poznać nowe kawałki e, chodzi ci o ten o, o, abonamencik taki, coś tam płaci się na, wiem, że na 24 godziny można to wykupić i na chyba tam na jakieś tam poszczególne kawałki, czy... Cała rzecz powiada na tym TV, no. nie pamiętam, jak to jest dokładnie z abonamentem, ale wiem o tyle, że kawałki, które się w nim pojawiają, można sobie przejrzeć na maksymalnie z góry 4 godziny, 5, jakoś tak nie więcej, mhm. czyli nie wiemy tak naprawdę, co będzie dane w przeszłości, tylko w takim krótkim w krótkich tempach czasu i one są tylko grupowane w formie jakby gatunku, tak? Czyli tutaj mamy rock, później mamy jakiś punk, rock, yy, nie wiem, hard rock i tak dalej, tak? Metal. No tak, tak, tak. Tylko, I no... nigdy nie wiemy jacy artyści się tam pojawią. Więc tylko, że... Wchodzimy i jest to jak audycja radiowa. Dostajemy normalnie teledysk w podkładzie i jedziemy i gramy muzykę. Czyli nie możesz tego powtarzać. Jak załóżmy piosenkę chcesz parę razy zagrać, to masz tylko jedną opcję zagrania i Dokładnie. potem... Dokładnie. Wszystko... Ale Dokładnie. kurczę, powiem Ci, że to jest to jest naprawdę fajny patent, bo... Fajne, pod warunkiem Tomku, że nie jest płatne, bo ja coś czytałem o tym i coś czytałem, że tam są jakieś abonamenty na to, że, że trzeba za to płacić, że na przykład wyobraź sobie, że wiem, że jest taka opcja, że możesz sobie na, na 24 godziny wykupić abonament, masz wszystko, i dajmy na to, to kosztuje, nie wiem, wymy, wymyślę sobie teraz, 6 czy 8 dolarów, dajmy na to. I to jest dobre imprezowo, tak? Bo masz dostęp do wszystkiego, co oni tam mają. Chłopaki do ciebie wpadają, gracie sobie całą noc i ciach, możecie grać wszystko praktycznie. Eee, ale nie wiem do, do końca, czy właśnie to, o czym nie mówi Piotrek, też nie jest płatne. To trzeba byłoby o, nie, się Nie, Dieter Hero TV, to co będzie nie jest płatne. I co ciekawe, ma swój własny schedule na, u siebie na stronie. Możesz no. sprawdzić sobie schedule i w tej chwili to co jest grane jest work hour i przez godzinę od 22.30 do 23.30 jest grane tylko i wyłącznie rok. <śmiennie> co ja... są dwa czanele. Chciałbym, chciałbym to kiedyś przetestować. Ja sobie wcześniej czy później taki te Gitar Hero? Właśnie, właśnie to jak już jesteśmy przy Gitar Hero to nie ma sensu tego zostać na później, bo ja się bawiłem tą gitarą. No powiedzmy się bawiłem tak z 2-3 godziny i w sumie w paru zdaniach powiem wam moje wrażenia pierwsze, tak, jeżeli pozwolicie, bo to co właśnie Piotrek mówi o tym Gitar Hero TV, tego nie włączyłem, bo do tego jest potrzebny internet na wysokim poziomie, a powiedzmy sobie w sklepie moim tego czegoś nie ma. Jesteśmy jeszcze, wiecie, sto lat za i mało chodzą po działach i takie inne rzeczy ale słuchajcie, co mi się podoba w Gitar Hero no kurczę, poziom trudności przez to, że jest większa kombinacja guzików w standardowym gitar Hero miałeś pięć guzików ułożonych obok siebie i po prostu praktycznie mogłeś to jednym palcem wszystko klikać Tutaj macie trzy guziki u góry, trzy guziki pod spodem i to już robi nam sześć guzików i teraz każdy rząd, czyli, czyli trzy rzędy guzików mamy, które są wciśnięte razem, powodują, że łącznie mamy dziewięć guzików. I teraz sobie wyobraźcie, jakie mogą być kombinacje na różnych różnych poziomach. E, powiedzmy sobie, Rock Smith był strasznie trudny dla ludzi, którzy chcieli grać na gitarze, ale nigdy nie umieli grać na gitarze i, i dostali w ręce te, te, te kontrolery. Kontroler kucze, prawdziwą gitarę dostali, e, no i po prostu tam byli zagubieni. Z kolei w drugą stronę, gitar Hero Stare. Było zbyt łatwe, bo praktycznie sprowadzało się to do wciskania dwóch guziczków do melodii i tyle. A te Guitar Hero Life, powiem Wam, ląduje gdzieś pomiędzy. tak? To jest coś, co można się pobawić, ale też już po troszku zobaczyć, jak, jak trzeba mieć wygimnastykowane palce, żeby różne kombinacje przycisków w tym używać. Druga sprawa to jest klimat bycia na koncercie. Słuchajcie, ta żywa widownia, to jest kapitalna sprawa. No, zaczynacie na jakimś backstage, podchodzicie do jakiegoś brodatego chłopka, który mówi wam nie spierdzielcie tego, bo jesteście na koncercie, daję wam gitarę w ręce. Wy to wszystko widzicie z pierwszej osoby, tak jak właśnie ostatnio mówiliśmy w Need for Speedzie. Taka, taka, taki sam styl jest. Wychodzicie na tą scenę, a tam tłumy ludzi skaczą, wszyscy się cieszą. Zaczynacie grać i rzeczywiście, jak, jak, jak idzie wam dobrze, to tłum się cieszy, wszystko jest fajnie, a jak zaczynacie... No, Pierdzielić, to i wasza ekipa się na was zaczyna denerwować, i tłum zaczyna rzucać jakimiś kubkami i takimi innymi rzeczami, i to jest super zrobione, bo nie widzicie momentu przejścia tych filmików. Nie, nie widzicie jak się włącza inny filmik, wiecie, bo macie pewnie filmiki dobry, zły i średnie, tak? Takie zakończenia, jak załóżmy, są w grach, i to jest wszystko fajnie to zblurowane, tak? no Klimat jest niesamowity, tak? Jeżeli chodzi o muzykę, to jak dla mnie i całe, całe szczęście jest troszeczkę zbyt mało metalowa jak sama nazwa wskazywała Gitar Hero no, powinna być tam bardziej rockowa, metalowa muzyka są takie rzeczy jak, jak, jak na przykład Rihanna albo, albo Eminem na przykład jest kawałek No, ale w sumie fajne fajnie, fajnie te piosenki są właśnie dla takiego kogoś, kto łapie plastikową gitarę na imprezie, żeby się pobawić i kurczę, no to jest genialne ale wiecie co mi się tak troszeczkę nie podoba to jest wykonanie tej gitary Poprzednie, poprzednie edycje odsłony były, były o wiele bardziej starannie wykonane. Kucze, jak złapiecie ten plastik w ręce i zaczniecie go ściskać, to słyszycie jak tam wszystko trzeszczy. No po prostu e, jakość to jest masakra. No i oczywiście wracają e, do gitary paluszki do środka, baterie i, i ten taki dongle USB, który do kosoli musicie wsadzić. No kurczę, to jest 5 to jest lat. To jest technologia z pięciu lat do tyłu, tak? No, czy już mogliby to kiedyś zmienić, nie? I największy problem, jaki mam z tą grą, i, i powolutku się tego uczę, żeby to zmienić, to słuchajcie, oznaczenie guzików macie czarne u góry, a białe na dole. I to jest tak nielogiczne, bo nawet jak pomyślicie, gdzie powinien być czarny, gdzie biały, czarne na dole, biały u góry, nie? I to się tak myli, jak gracie, ale ogólnie jest, jest super, jest, jest bardzo fajny powrót, i zobaczymy, jak to się będzie sprzedawać. No ja już, jeżeli chodzi o moich tutaj znajomych, to wszyscy, większości na sam początek chcą kupić Guitar Hero Live, a dopiero później gdzieś tam Rockbanda w późniejszym czasie. Mhm. E, ogólnie rzecz biorąc, nie wiem czy widzieliście e, e, recenzje, jednego i drugiego tytułu, ale delikatnie ja, ja z tego co widziałem, Rockband jest minimalnie lepszy niż Guitar Hero zastanawiam się jak z tymi rozmieszczeniem nutek w Guitar Hero bo coś czytałem, że nie zawsze jest to dobrze wyważone szczególnie na najniższym poziomie trudności to co stukasz w gitarę w ogóle nie ma sensu z tym co słyszysz i na najwyższym poziomie trudności musiałbym to sam osobiście sprawdzić jak to dokładnie wygląda, ale zawsze do tego przywiązywałem bardzo dużą wagę, no i jestem ciekaw jak inne instrumenty też się zachowują w Guitar Hero bo chyba w najnowszym Guitar Hero będzie można grać na perkusji, tak? Dalej, tak? Chyba jest Na cały... chwilę obecnej to nawet dokładnie w... nie, nie wiadomo. Co ciekawe, Gitar Hero ma jedną zasadniczą wadę, jeżeli chodzi o koopa. I jest to taki problem, że jeżeli dwie osoby drają sobie na, na gitarkach, to nie ma podzielenia, że na przykład jedna gra część basową, a druga gra część rytmiczną czy cokolwiek innego. Piotr, jest, jest, jest, takie podzielenie, ale jeżeli chodzi z o tego, tak, co stary widziałem, Hero. z tego co widziałem, a na WGW była, było Gitar Hero? Nie było a no to będzie może bardzo duża oddzielnie, ale jak ja dopytywałem i ten i próbowano, próbowano to łączyć, to niestety się nie dało no to kiepsko w, będzie obie osoby grały dokładnie tą samą linię melodyczną no to nie no to w, kooper, znaczy w kooperacji no to, no to fajnie jest jak grasz takiego versusa tak? ale jak chcesz razem coś pograć to średnio a e, Piotrze ty masz to w sklepie u siebie prawda? Boże, to Tomko masz to w sklepie u siebie? Tak, tak, tak, mamy. Ale i co, i są duże bandle z perkusjami, i ze wszystkim? Nie, no, mamy bo... właśnie tylko sam, samą gitarę. No właśnie. No bo na chwilę obecną nie, nawet nie zapowiadali, że będzie gitara za e, perkusja. Ja powiem wam, że zawsze lubiłem grać na, na gitarce, ale na perkusji to też było świetne. Chcę przypomnieć, że Guitar sprawy. Hero od dopiero od którejś części miało perkusję pierwsze trzy części, bo to była tylko gitana. Tak, tak, tak, od czwórki od czwórki, e, mm -hmm. do, dokładnie od tej, o już nie pamiętam tą czwartą część, no ale o, wiem, że od czwórki, takiej nie, nieoficjalnej czwórki. To chyba był e... World Tour World Tour, dokładnie. Chyba World Tour tak, tak, tak wprowadził, tak, to, to wprowadził to było... ten a to było właśnie skopiowane właśnie od, od rockbanda, nie, który rósł w siłę. I rośnie dalej. No dobra, słuchajcie, ja tutaj w sumie nie mam większych pytań co do tego. Powiem Wam, że właśnie wchodzę sobie u siebie na te angielskie sklepy i powiem Wam szczerze, że nie mam wszystkich sprzętów do kupienia w Guitar Hero Live? Czyżby to była tylko gitara? Kurde, e, nawet nie wiem, ale jeżeli by to była tylko gitara, no to trochę średnio, e, tak jak e, mówię. E, fakt, faktem będę na pewno chciał sobie pograć w nową Guitar Hero. E, ciekawe jak na przykład ta gitara właśnie z Guitar Hero będzie się zachowywać na przykład do takiego rockbenda czw czwórki, czy da dałoby Tomku rady grać na takiej gitarze w Guitar Hero 4 ze względu na te mi, guziki? Właśnie mi się wydaje, że nie będzie takiej opcji, bo, bo z tego co podpatrywałem to Rock Band ma nadal ten sam styl, te same ułożenie guzików, uh -huh. a uh -huh. Guitar Hero ma zupełnie co innego i to ze sobą już nie zadziała. No właśnie, no i tu jest kolejna lipa, że tak powiem. No nic, ile u ciebie, Piotr, Tomku, taki zestaw kosztuje? A tutaj mogę z dumą się pochwalić, że mamy najniższą cenę 329 zł. 329 zł. No to nie, no to, no to powiem Wam, że... Na święta już, idealnie. Jeżeli te gry są po 250 zł, dajemy na to, no to taka gitarka 8 dyszek, to, to, mało, to też myślałem, mało. Też myślałem, że to o wiele więcej będzie kosztować. Coś pod 500 zł, nie? Znając, znając takie takie gadżety do nowych konsum. Mhm. Jest dobrze. Tak, ja akurat właśnie sobie wszedłem, słuchajcie, no nie ma, no w Guitar Hero Life można grać tylko na gitarze, lipa, są ekskluzywne na Amazonie bundle, że masz dwie gitary w zestawie, ale, ale nie ma nic do tego, więc stosunkowo słabo, więc wróciliśmy do przeszłości, no okej, okay. dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o wiadomości ze świata, trochę rozszerzoną opinią Gitar Hero 5. Jedziemy do sprzedaży. Sprzedaży naszej. Słuchajcie, mamy dzisiaj 25 październik, to jest niedziela. Nagrywamy podwieczór koło 22.03. Już jest po wyborach, PiS wygrywa. Nie wiem, czy dobrze, nie wiem, czy niedobrze. To już Wasza sprawa, bo ja nie mieszkam w Polsce. Słuchajcie, sprzedaż będzie poniedziałkowa, więc przed 6 dni. No Pewnie dużo się nie zmieni jutro. Dajmy na to w, te, w poniedziałek 26. Ale mimo wszystko trzeba ją oczywiście przeczytać. Więc słuchajcie, pierwsze miejsce FIFA 16. Drugie kolekcja Natana Drake'a Uncharted. Trzecie beznadziejna gra Bungie, czwarte Lego Dimension. Piąte jest GTA 5. szóste Forza 6. Później mamy Metal Gear Solid. 5 The Phantom Pain. Kolejny jest Tales of the Lego Jurassic World na 9. miejscu, a 10 miejsca nie mam, bo gdzieś mi go ucięło. Tak czy siak, mogę zgadnąć, że pewnie jakiś Minecraft. Słuchajcie, a dokładnie zgadłem. Minecraft na, na Xbox na ostatnim miejscu. Słuchajcie, sprzedaż, sprzedaż. Weszło w ogóle dużo nowych gier. W tym tygodniu wiem, że weszła ta, ta Tales of the Eee, po pierwszy widzę, że dosyć słabo szóstki eee, jak tam takiego JRPG no, no to trochę słabo no, z tego co, no, no. co nawet mogliśmy poczytać o opinii Jacka nie? kalety naszego tam no, no, byłego. Eee, no to on przecież mówił, że to jest świetna dra no, bo, tak jest to świetne, ale to jest dla, dla ludzi którzy wiedzą co chcą i sięgają po Tak, to jest, dla, to jest gra dla osób które uwielbiają JRPG no Czyli no. dwóch, e, dwóch na dziesięć w Polsce no, Nawet jednej na dziesięć w Polsce Nie tak do końca, A. bo pewnego dnia chciałem się wybrać do Biedronki, bo mieli promocję za 19,99 na Tales of Hearts, na Wite i kurczę jajka tylko kupiłem z powrotem, wróciłem do domu no to dlatego mówię Tomku, jedną na 10. E, tak czy siak, Tomku, no nie oszukujmy się, jak wychodzą te gorące tytuły, to takiego jrpg Tales of cokolwiek e, nie kupisz, raczej nie kupisz, a jeżeli kupisz, to na pewno nie będziesz w niego grał i jeżeli będzie tak, e, go, takie gorące tytuły będą wychodzić. Więc to chyba kompletnie nie są gry dla nas. Słuchajcie, Uncharted. Fajnie, że utrzymuje się na drugim miejscu. Może fajnie, nie fajnie, no odświeżają, remasterują te gry. Ale to jest świetny remaster. no czy tak, znaczy, tak. To, tak, na, to, na, to, na, to, to was, jest dobre, no. Na Game Suite właśnie. I to jest chyba najlepszy remaster. <głos> Kurde, a ja go już od dwóch tygodni trzymam na półce i na, tylko raz, nie, no raz go włączyłem na 20 No Ale wiesz, to, to jest właśnie to jest taka gra, którą się trzyma na półce i ona po prostu jest na tej półce i po prostu przyjdzie do siebie czwórka i może będziesz chciał sobie zagrać Dzienki do czwórki. To tak, jest taka a... właśnie gra, która powinna być sobie na półce i jak masz ochotkę, to tam sobie. Tak czy tykasz, kolekcja no? na tam Dreka jest kupowana głównie przez e, fanów serii? Mm -hmm. To trzeba zaznaczyć? No e, tak, tak, tak, tak. To tak, są oso osoby, które już nie mają PlayStation 3, a nadal no chciałyby podrać koncerty. E, dla łowców trofików, takich jak ty, cytryn? E, tak, e, potwierdzam bardzo łatwe platyny. Tak. No właśnie i dla osób, które jeszcze nie grały, czyli najprawdopodobniej albo to PlayStation jest ich cztery, tak? jest ich pierwszą konsolą, albo po prostu przeszło z Botsona na, na właśnie konsole Sony. A mhm. tu mam dam ciekawostkę taką malutką dzisiaj, dzisiaj pan się mnie zapytał, czy ta kolekcja Natana Drake'a, która jest przy konsoli PlayStation 4, czy ta gra też jest na PlayStation 3? No to co panu odpowiedziałeś? No, no, no technicznie rzecz biorąc to, to są te gry, tak. No, so, so, so, so, so. no ale więc no. widzicie, nawet ludzie, którzy nie. mają trójkę, nie, no. nie, nie, nie pograli sobie w Uncharted, więc no może to ma sens, ta, ta, ta odświeżona edycja. No. Mama jak najbardziej draw wygląda przepięknie. Potwierdzam to, pomimo, tak, jestem Xboxowy, ale draw wygląda mega. I jeżeli ktoś ma okazję zadrać w kolekcję na Toma nie, to, to niech to zrobi natychmiast zobaczyć sobie pierwszą część, która wyszła w 2008, 2009? Coś takiego, tak. Mhm. Co, co, w tym, w ten. I odpalacie na konsoli w 2015 w 60 klatkach, w 1080p i ta gra wygląda jak współczesne produkcje. Na dot nie umie robić chujowych gier po prostu. No, m, tak. E, Okej, okay. jeszcze chciałem powiedzieć dwie rzeczy. E, pierwszą rzecz to: e, nie ma tutaj gry, na, na którą bardzo oczekiwałem, że być może wejdzie, chociaż, chociaż i tak wiedziałem, że będzie miało ciężko, czyli e, Wasteland 2, ta rozszerzona edycja, która wyszła na konsolę, no ona, ona, ona, ona, ni ona niestety. Może się tutaj nie pojawić w tym zestawieniu, ale już gierka nam wyszła. Zwróćcie na nią uwagę, że jesteście maniakami RPG-ów, A druga rzecz, że o Warhammerze, którym mówiłem poprzednio, o którym się jaram, to właśnie ten Warhammer z tego co widzę to już chyba wyszedł na pecety dopiero w marcu przyszłym roku wyjdzie na konsole, więc już wyjdzie na pecety więc być może osoby, które mają pecety grają tylko na PC-ty, na pecetach niech sobie sprawdzą bo z tego co widzę to premiera miała dwa dni temu, czyli w piątek więc ja, ja chyba sobie też zobaczę jakieś gameplay, jakieś dłuższe i może sobie... A nie, no chyba, chyba nie będę grał na pc -cie. ale, Ale to tak, tylko dygresja, że taka gra już podobno wyszła. Ale PC-ty nigdy mnie jakoś nie interesowały. Dobra, słuchajcie. Zamykamy naszą sprzedaż, jedziemy do tematu głównego tygodnia. Słuchajcie, Piotrek był na Warsaw Games Week 2015. Z tego co wiem, Piotrze, to, to jest e, pierwsza taka... Tak, to jest pierwsza edycja tego... E... Te, te, tych targów, mm -hmm. te, tej całej imprezy, ale już wiadomo, że za rok będzie następna. Tak i to, to już jest pewne? To już jest potwierdzone przez samych producentów, mm -hmm. przez organizatorów. E, producentów wiec, Piotrze, ile to w ogóle kosztowało, ile to trwało Eee, dobra. I jak to... tam z kolejkami eee, dobra, czy dużo dobra, ludzi dobra. przyszło takie ogólne rzeczy? Takie ogólne rzeczy, dobrze. ta to impreza tak naprawdę zaczęła się w piątek e, gdzie piątek był dniem e, dla mediów dniem powskim, gdzie bilety były po 120 zł czyli cholernie drogo. E, i jeżeli ktoś nie miał akredytacji mediowej, no to te 120 zł moim zdaniem nie miało sensu. Z tego co rozmawiałem z osobami, które były i miały akredytację mediową, piątek był bardzo pusty i co ciekawe musieli stać w, czasami w takich dziwnych kolejkach, w, osoby z mediów musiały stać w kolejkach, gdzie były 13-latki, 14-latki z wejściówkami wipowskimi. Co było troszkę, troszkę słabe. Bo można było je kupić normalnie przez internet, z tego co tak, chyba tak, widziałem. Tak, tak, tak, tak, tak. Eee, ale co ciekawe, yy, już ja sobota, szedla, która no? była dużo, dużo tańsza, kosztowała 30 zł za, za bilet na jedną osobę. Mhm. Mm, ludzi, była, ludzi było dużo, tak naprawdę. Eee, kolejki oczywiście powstawały, jak to zwykle. Eee, ale jakoś tak nie odczułem tego, tak super mocno. Prócz jednej, jakby jednego stoiska i było to przy PlayStation VR, ale to za chwilę. Co ciekawe, mogę powiedzieć, że to były dwie hale, z czego jedna, jedna hala była podzielona na, przydzielona Xboxowi, Ubisoftowi i Nintendo miało tam też swoją, swój taki mały kącik, a druga hala to, były, to była Cenega to było CDP, które miało swoje stoisko z Call of Duty, Black Ops 3 i oczywiście całe wielkie stanowisko PlayStation. I na sam początek może opowiem, co na sam początku widzieliśmy, bo byłem, nie tylko ja, byłem z grupą osób, które także są przecież zajarane drami i z góry pozdrawiam tutaj Ole i Dawida i także Bartka, który gdzieś tam w trakcie do nas dołączył. I na samym początku polecieliśmy do PlayStation VR. I to jest totalna masatra, jeżeli chodzi o kolejki. Były zapisy na to, trzeba było się ustawić w kolejce i się zapisać na daną godzinę. I co ciekawe, wymyśli taki sposób zapisywania się, że to katorga totalna. Wyobraźcie sobie, że stoicie w kolejce, i czekacie, żeby się zapisać. I o rodzinie na godzinę dziewiątą, o rodzinie ósmej czterdzieści nie ma miejsc, bo oni wpuszczają po dwanaście osób, i tuż przed tobą zamykają kolejkę i mówią, następne zapisy są o jedenastej przechodzisz na godzinę 10.40 żeby sobie stanąć w kolejce już kolejka jakaś tam jest, stawisz się do tej kolejki, na, na osobę przed tobą znowu zamykają kolejkę i mówią, że następne zapisy są o 13.00. No to bieda, bieda, bieda. Eee, I bieda, bieda, no. bieda. Ja to wyczekałem, w trakcie chodziłem oczywiście, poszliśmy sobie gdzieś dalej pochodzić, ale wystaliśmy później, przyszliśmy o godzinie około godziny właśnie 10.00 Eee, tam chwilę po 11 tak naprawdę. Mhm. Staliśmy w kolejce i wyczytaliśmy te prawie dwie godziny tak naprawdę tylko i wyłącznie, żeby przetestować PlayStation VR. i Dostaliśmy 10 minut, znaczy na sam początek dostawaliśmy piękną karteczkę z wypisem, na którą godzinę jesteśmy zapisani i mieliśmy jeszcze godzinę do położenia tak naprawdę. I, eee, i... Eee, moje wrażenia takie, jeżeli Ktoś chce zobaczyć, moje wrażenia takie od razu ze skorzystania z PlayStation VR to taka mała, chamska reklama u Mateusza Greloha, Grelo, Szachmatma e, na YouTubie. Jest u niego filmik, w którym się właśnie wypowiadam na ten temat. E, a teraz po takich odczuciach, już jakby po dniu, e, mogę powiedzieć, że ta technologia ma przyszłość. Ale nie w takiej wersji jeszcze dla mnie osobiście jaka jest. Gdyż korzystałem już i z Oculusa, z pierwszego devkita, z drugiego devkita i teraz właśnie z PlayStation VR. Każda technologia inaczej działa. Pierwszy devkit Oculusa idzie do śmieci. Już z góry wam mogę to powiedzieć, to się nie nadaje do niczego. Drugi jest powiedzmy w miarę. Eee, ale PlayStation VR jest wygodniejsze. Tego nie czuć na głowie. To można przyznać Sony, że ktoś to zaprojektował tak, żebyście mieli ochotę w tym siedzieć po trzy godziny i nie czuć tego totalnie na głowie. Okulus nie został w ten sposób zaprojektowany. Bolą oczy czujesz ciepło od, od ekranu? Właśnie nie. Co ciekawe, nie czuć ciepła, nie czuć e, jakby e, jakichś ucisków na głowie. Jedyne co to ewentualnie słuchawki, które można mieć. To trzeba mieć bardzo wygodne słuchawki, żeby świat bo ich nie czuć, tak? Płaś w czasie. To wszystko zależy od tego, jakie się słuchawki posiada tak naprawdę. E, ale sam, sam hełm leży super i nie czuć, nie jest ciężki. E, jest wyściłony taką fajną e, fajną e, nie wiem, gąbką, czym, czymś, podobnym, czymś podobnym. Gąbki jest po prostu bardzo, bardzo wygodne. E, ma ekrany Full HD, działa w 120 Hz, cudawianki, nie? Widzisz, widzisz, widzisz piksele? Czy nie widać? I ich. to jest też ciekawa sprawa. Picelli tak naprawdę nie widać, ale to ciekawe, yy, jest jakiś taki dziwny, dziwna sprawa, że mi osobiście obraz się rozmazywał. I mojemu koledze Dawidowi, właśnie, który miał, także posiada okulary, mówi, że jemu też się obraz rozmazał totalnie. Nie mamy pojęcia, dlaczego osoby, które nie posiadają okularów, yy, jakoś nie miały tego problemu. A powiedz mi, jakieś, no jakieś, jakieś, jakieś pokrętło czy coś do regulowania nie ma, z tego co mówisz? Tak? Jest, jest, przynajmniej ta, ta wersja, którą my dostaliśmy, miała regulację do obwodu głowy i do przesuwania sobie, jeżeli ktoś właśnie miał okulary czy coś ma, nie wiem, dalej, bliżej oczy. Tak, to tylko i wyłącznie w ten sposób można było wyregulować. Nie mam pojęcia, czy jest jakaś regulacja soczewkowa, nie wiem, pod względem, właśnie zmiany odniska niczego takiego nie było przynajmniej w tej wersji, którą, którą testowaliśmy dobra, ja mam jeszcze, jeszcze takie krótkie pytania o te VR, bo mnie to w sumie najbardziej interesuje z tych targów to, to, to, to, to tylko dwie rzeczy to, że był tam Rafał Batman i to, że był tam PlayStation VR, to są najważniejsze rzeczy dla mnie i powiedz mi, po, powiedz mi no. jednym zdaniem czy to działa? Tak naprawdę jak, jak kupujesz tak, to... Co ciekawe, jeżeli na serio jest to podłączone, bo nie było, niby leżała sama konsolka, niby to było podłączone do konsoli, ale you know, tam pod spodem gdzieś mógł być pecet, nie? nie? Nie wiemy tak naprawdę. Tak, czy się jeżeli to na serio działa, to z PlayStation 4 w tej formie jaka jest, na jakimś tam demie, to jest to bardzo, bardzo fajne. A kabelki miałeś po podłączone, czy było to bezprzewodowe, czy, czy krępowały czy To leci na kablach, to leci na kablach, wszystko niestety na chwilę obecną nie jest bezprzewodowe. No umówmy się, przy tak dużych częstotliwościach jakby i, i pewnych odbiorach, o, no niestety trzeba te kabelki mieć. E, oczywiście do samego kontroli rzeczy w środowisku dostajemy mowy. E, i, i, i nim operujemy w świecie. Ogólnie fajna, fajna impreza. Co ciekawe, na samych targach były do odrania niby dwa dema. Było demo, które się nazywa Kitchen i które jest horrorem i demo pod tytułem e, e, Jezu. Interview? Nie, nie interview. To, czy się, jest tam przesłuchanie tak naprawdę e, robione. Mm, całkiem fajne, co ciekawe kitchen w dniu, w którym my byliśmy, było totalnie wyłączone, nie mamy pojęcia dlaczego e, ale już zdarzyliśmy się oczywiście dopytać osób z PlayStation i mówili, że masa osób robiła coś w tym momencie, że po pierwszych minucie, dwóch e, prosili o zdjęcie okularów i podzielić, że już nie chcą dalej, <laughs> dalej oglądać tego czegoś, bo, bo się boją, tak? O kurde. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. To jest dość ciekawe. Ja mówię wam, Ogólnie... ja to kupię sobie na premierę, coś czuję. Warto, wa jeżeli to będzie kosztować tyle, ile zapowiadają, czyli tam 1400, 1500 zł, to ma to sens i pod tym względem właśnie to silniejsze PlayStation może mieć sens. Pod tym względem właśnie mogą dawać bundle właśnie pod PlayStation VR. No, może właśnie to, to ma sens właśnie w tym momencie co mówić to ma sens no właśnie to co że... powiedzieliśmy, kiedyś powiedzieliśmy że będą karty Wiedźminie w pudełku i były no kurczę no. wiesz jak będzie taka opcja, że na przykład musisz mieć do okularów, musisz mieć nową konsolę no, no, to, no to to w jakiś sposób ma sens tylko że wiesz nie dajesz, że ma, tym bardziej, e, że mówię że no są... tak tylko wiesz chodzi o to, że nie dajesz, że za okulary zapłacić dużo to jeszcze będziesz musiał kupić nową konsolę e, no ale okay, tutaj, no, a wiesz no. To, są, to są wydatki późniejsze mi się wydaje osobiście, że te rzeczy, które były jakby demowe do, do badania, wszystko pięknie działało, bo były demami technologicznymi tak naprawdę. Jeżeli ktoś stworzy, nie wiem, jakąś większą grę, PlayStation 4 w tej formie, która jest, może sobie nie poradzić, moim zdaniem. Bo wiadomo, w te demo technologicznie jest małe, ma to jest, nie wiem, jedna scena do wyrenderowania. Eee, tak naprawdę gdzieś ktoś siedzi, mało, praktycznie się nie poruszasz, tylko nie wiem, wychylasz się z jakiegoś rogu czy cokolwiek inny, tak, czyli nie ma zbyt dużo obliczeń do roboty. Jedyne co no to jest kwestia działania na grafice i do widzenia. Mm. I w tym tak. PlayStation sobie 4 po prostu może radzić. E, no dobra, Piotrze, bo ty na początku powiedziałeś, że dostawałeś Okulusa i VR-a i widzisz jakieś różnice poza. E, mm, tak, jeżeli chodzi. o ciężarem. Jedna, no. e, prócz ciężarem jest jedna najważniejsza rzecz. Okulus bardzo, ale to bardzo działał mi na błędnik. W sensie, zdejmując go. Ja w pewnym sensie toczyłem się tak przez pierwsze parę chwil, nie, nie moje ciało nie wiedziało gdzie jest tak naprawdę, pomimo, że nie wiem, z jednej strony czułem się, że jestem, nie wiem, tak jak w demie technologicznym zjeżdża się tam po takiej kolejce, to naprawdę czułem mi się żeby czasami trochę ciało wymiotować już pod koniec, bo, bo moje ciało nie, nie wytrzymywało, nie wiedziało co się dzieje bo czuło, że na przykład stoję a tak naprawdę po, e, zjeżdżam, la, zlatam, lecę rozumiecie o co chodzi, mm -hmm. tak? Inaczej było odbierane to co jest w rzeczywistości a to co jest przez e, receptory wzroku może, może było lepiej odbierane, Piotrze? Może... E, nie, to nie tak ma działać Co ciekawe w Playstation VR działa to dużo, dużo lepiej pod takim względem, że naprawdę mm, moje ciało, pomimo że stałem a siedziałem i nawet, to nawet nie tak. Przepraszam. PlayStation VR odczytuje twoje ruchy z tej głowy, nie tylko poruszając się na boki, ale także pod względem tego, czy się stoi, czy się siedzi. I jeżeli ktoś siedzi, to... PlayStation też to, jakby to, ten VR wszystko ładnie odczyta e, i nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby, nie wiem, nie siedzieć na jakimś obiekcie i nie czuć, e, jakby czując trochę inaczej niż to, co jest w rzeczywistości, tak. No, moim zdaniem miłe doświadczenie pod, pod względem ja jestem ciekaw, jak to się dalej rozwinie. Po no, prostu. No sony się chwaliło tym, tym strasznie, że właśnie udało im się wy wyeliminować ten właśnie efekt, że, że ludzie żygają po VR-nie. Tak, i mało kto mówi, że miał jakieś problemy. Oczywiście zdarzały się osoby, które nie wiem, mają jakieś choroby lokomocyjne, czy coś w tym rodzaju w tym momencie mogą mieć problemy i to jest normalne tak naprawdę, no bo no tak, tak, tak tak umówmy tak, tak. się. Mhm. Pewne są czynności, które, ten, które nie mogą nam przeszkodzić w pewnej w pewnym odbiorze, ale pod takim względem dla mnie, czyli dla normalnego człowieka, pomimo, że mam okulary i, i mam wadę wzroku to i tak działało całkiem dobrze pomimo, że mi się rozmazywał ekran pytałeś się może Piotrze kiedy planują wypuszczenie w ogóle tego? E, oficjalnie mówią, że być może za rok o Jezus czyli poczekamy Ale... jeszcze minimum rok tak nie, nie mówią tego tak oficjalnie, no bo to, to, to, to co możecie też poszukać w, dosłownie w internecie też jest wszędzie napisane, że za rok. Czyli kolejne E3 pokażą nam nową playkę z okularami w bundlu i wszyscy będą klaskać. Bardzo jest to, jest to tak, tak, tak, Jest to prawdopodobne. Dobra, to jak już jesteśmy przy PlayStation, to jakie przy, hostami, e, to jakie przy możesz... PlayStation. Powiedz właśnie, jakie hostesy. E, hostesy. hostesy mm. Wiecie, co z hostesami było dość ciekawie. Jak przyszliśmy na samym początku, to tuż przy stanowisku właśnie do Wiara stała sobie z hostessa przy ładnym stoliczku i dla osób z plusem e, były opaski. Takie niebieskie, które pozwalały wejść w wiele miejsc bez kolejki. To no powiedz mi teraz, się... skoro to oni wiedzieli, czy masz plusa, czy nie? No to, I to, to chciałem ta... zapytać właśnie. No, no, no właśnie. Dobra. No? Wiedzieli to stąd, że, że trzeba było pokazać to albo przez jakąś stronę internetową, albo przez aplikację mobilną. I o, wszyscy czy... na, jedno, czy... na jednego logina wbijali czy... się. No, o, tak, czy... my w ten sposób, dzięki temu ja dostałem... No bo Piotr ja ty ja nie masz nie, nie. ola, ola, co się Słucham? <laughs> Widzicie, u Sony to nawet Xboxowiec może mieć plus. <laughs> e, tak, do, dokładnie. Oni w ogóle nie patrzyli na to. Dzięki temu, co ciekawe, byłem w stanie zobaczyć e, potas Antioch 4. E, dość ciekawy, który jest tym samym, co możecie zobaczyć na YouTubie, ale był drany na żywo. I to była miazga. To mogę powiedzieć już z góry. Uncharted 4 jest piękną grą. I to nie tylko pod względem tym, co wy widzicie na gameplaya na YouTubie. Ona jest przepiękną grą. Już grając ją na żywo, wszystko jest po prostu mega. Czyli. No nie da się, nie da się tego opisać, jeżeli ktoś tego nie widział. Po prostu. Jak, człowiek, jak gościu grał przed nami i e, po prostu poprosiłem go, żeby stręcił gdzieś w prawo bardziej, żebym zobaczył, czy on naprawdę w to gra, on powiedział spoko, nie? I stręcił lekko w prawo i, i, i się zadziało, nie? Więc było widać, że to na serio on dra na żywo. Czyli wychodzi na to, że to będzie najładniejsza gra na konsolę. Tak, to będzie, powiem, powiem więcej, to będzie system seller dla PlayStation 4 jeszcze większy, w sensie to będzie taki boom. Czyli mając, jeszcze... czyli mając do wyboru podziwiać ładną hostessę, patrzyłeś na Uncharted 4, tak? Eee, tak. To będzie System <grym> To jest to prawdopodobie Szczerze mówiąc, jeżeli miałbym kupić sobie PlayStation 4, to właśnie tylko i wyłącznie dla Uncharted 4. Tylko i wyłącznie dla niej. Ale czy kupię? To nie wiem. A powiedz, prędzej, właśnie, prędzej. powiedz właśnie jak z Tomb Raider'em, bo to w sumie jest taki główny rywal tego Uncharted, nie? No właśnie, powiedz Piotrze, tak. Piotrze, czy lepiej Uncharted, czy lepiej Tomb Raider. Pod względem graficznym zgadnijcie, jak się Lara no tak, a Uncharted. No, no pewnie, znaczy z tego co widziałem to Lara wygląda całkiem przyzwoicie, to, to, to nie to, że jest... Nie wiem czy to była kwestia monitorów, ale hmm. pierwsza rzecz, Lara się cholernie świeci. No, nie lubię tak, jak się świec, świeci aż tak bardzo. Niestety wszystko. Lara się bardzo świeci. E, druga rzecz gra jest tak dziwnie skonstruowana, że przynajmniej te, to demo, które było, y, było y, mało... Że, mało, mało mi, mi, mówiło, tak? Nadle była jakaś zagadka, ja, ja się, na samym początku, która jest pewna zagadka do rozwiązania i, i nie wiadomo o co chodzi. Gdyby osoba, która jest z boku, nie podpowiedziała mi w pewien sposób, że, ej, słuchaj, tam trzeba strzelić w taki bloczek i wtedy się on rozwala, to ja bym się nie skłamał, bo nie, ani się nie podświetla, ani nic. Jest po prostu to wygląda to jak statyczny obiekt, który jest w świecie, tak? I nic z nim nie może zrobić. Ja rozumiem, że to wygląda realistycznie, ten, ale no w jakiś sposób trzeba dać graczowi podpowiedź, że ej stary, już stoisz tu 10 minut, tutaj masz bloczek do rozwalenia, nie? Nie było takiej podpowiedzi. Jak już obadało się te takie właśnie proste zagadki, które ten, to późniejsze damo było całkiem, e, całkiem fajne do odgrania. Do z tym, że już widać, że to będzie e, tak naprawdę bardzo podobna e, Lara do tej, co była tak naprawdę poprzednio. Bardzo, bardzo podobna. Z, z tym, że dodatkowe efekty kamery, które zjeżdżają z automatu na dolne części ciała Lary, tak widać okay. jej po prostu tyłek. Po prostu, jak na przykład gdzieś się woda wlewa, to są hamskie zrzuty, gdzie w połowie woda, kamera jest pod wodą i widać te Lary. Nie wiem, to jest takie, nie wiem, 10-15 sekund, ale ty jesteś to w stanie zauważyć, tak, wyłapać. Jakieś różne ruchy Lary, które ona czasami gdzieś pójdzie i lekko ruszy biodrem, Wiecie, takie, dość seksistowskie, ale uderza w pewien target. Tak do młodych mężczyzn, którzy chcą sobie popatrzeć na ładną babkę. Z drugiej strony bardzo mi się podobały jej animacje, jak ona skacze i ma różne animacje do skoków, różne animacje, gdy się złapie jak wychodzi z wody, to ona ściąga, bierze po prostu swój kucyk i ściąga wodę z tego kucyka. Za każdym razem, jak tylko wejdzie i wyjdzie z wody, tak? I za którymś razem ja już myślałem, że ona, nie wiem, weźmie i zdejmie swoją gumkę i wiecie, rozpuści sobie te włosy, nie? Ale nie, no, takiej animacji niestety nie I wszystko, ma. wszystko, wiecie, tak w zwolnionym tempie, do rytmu jakiejś muzyki, wiecie, tak z boku, z no, e, Rozmawiałem właśnie z Piotrkiem Kuldankiem, którego serdecznie pozdrawiam, który właśnie mówił, że e, chciałaby wziąć, tak żeby Lara rozpuściła te włosy i włożyła tak do wody i tak machnęła, że, że to było takie, takie całkiem fajne. Chciałby się pobawić jej kucykiem. Tak. Dla wiadomości, tak przy okazji Larę także odram, bo będę pierwszy przed wami, tak? Na Xboxie. I co ciekawe, to jest jestem pewno? bardzo wdzięczny Baronowi Xboxa na Twitterze, czyli Zbyszkowi Borowskiemu, od którego dostanę właśnie egzemplarz Lary. Do odrania. No tak. Tylko z, z tego co mówisz, Piotrze, no to nie mam ci tak za bardzo czego zazdrościć. A wiesz co, na sam z jednej strony nie, ale to jest drag, która z jednej strony jest kultowa. W no się. Lara jest z, z, z, kultowa, nie jest, jest tak. to, ogry, ale, ale, to Ale, było ale tylko ja, demo. Ja To było Ja to bardziej ci zazdroszczę, że będziesz, będziesz mógł. Chociaż nie pograsz w Halo 5 e, niż mm. e, w nowy, nowego Tomb Raidera. Po, znaczy mi... dlaczego nie pogram w Halo? Znaczy, bo z tego co wiem, nie lubisz za bardzo multiplayerów. Ja e, Wiesz co, nie lubię za bardzo multiplayerów, ale Halo 5 ma świetnego singleplayera. Znaczy no mm -hmm. czyli takiego świetnego... Mm -hmm. Znaczy, grałem w trójkę. Ja odrałem właśnie na, na Warsaw Game Suite to demo Halo 5, które było. No? Jak? I ja daję odlejkę. Okay ja nie będę nic więcej mówił. Ja daję odlejkę okay i kupuję to na premierę. No, jakbym miał Xboxa, też bym to brał na premierę. Na, na, na premierę. Nawet A, jeżeli e, nie będę drał w I Jak to się prezentuje? Jest to piękna gra. W sensie, jeżeli mi dość mocno na sam początek przypominało grę, której nie lubisz. Czyli Destiny. No boże, no tak, dobrze. No. Ale. Ale. Mhm. Ta jest ma totalnie inną mechanikę yy, i dużo fajniej się strzela, pomimo, że to są, nie wiem, pistoleciki na wodę, bla, bla, bla, tak? Piu, piu, piu, tak? Na żelki, tak, na żelcie się strzela, yy, ale wygląda to ładnie. I bardzo czuć tą moc na naszego Spartana, kiedy on tam e, robi taki doskok z uderzeniem e, skorby. Po prostu czuć to, że on po prostu biegnie i w półmokie w, w pieprze po prostu na hamar z jednym i na jednego hita rozwala nie, przeciwnika, jest to naprawdę naprawdę fajne. E, zobaczymy, Piotrze, jak to wyjdzie. Czy e, Larę też bierzesz, e, a, bo e, dostajesz się. Larę dostanę e, i na pewno. Do, jest to 10 listopada, jeżeli dobrze pamiętam. Wtedy, kiedy wychodzi ta Fallout Aha, 4. Znaczy... O, o, o. To, Fallout... No dobra. E, mniejsza to. Co tam jeszcze było ciekawego, Piotrze, na Co tam na tych było targach? jeszcze ciekawego? Na stanowisku Ubisoftu były wystawione Rainbow Six Siege, którego nie chciałem odrać bo to jest gra typowo multiplayerowa, a wiadomo, ja nie gram w multiplayery. Było The Division, mm -hmm. które na początku kiedyś tam byłem zajarany, jak mi to tylko powiedzieli, że to będzie MMO, to już u mnie to spadło jakby zainteresowanie żadne, ale co ciekawe DD Division modłem sobie zobaczyć tak troszkę z zarodu i z tego co wiem, gameplayowo jest średnio, w sensie niektórym się podobało, niektórym nie, ale w większości przypadków mówią, że to jest takie no w miarę da się podrać i nie ma problemów, tak wszyscy mówią od początku, że Wygląda bardzo słabo. Pod względem no graficznym. I, chciałeś... I, oni nie wie, I nikt nie ma pojęcia, czy to była kwestia właśnie monitorów, czy, czy tam telewizorów. Akurat tam to były wielkie telewizory do odrania tego. Nikt nie ma pojęcia, czy to właśnie telewizory, czy ta tak naprawdę tak wygląda. Bo jeżeli ona tak naprawdę to wygląda, to to jest poziom, powiedzmy, późnego Xboxa 360. Czyli niezbyt fajnie, no nie, nie, na nie. nową znaczy... generację kontynu. No i właśnie widzę, że będziemy mieli. Będziemy mieli podobną sytuację jak z WatchDoxami. Watch tak? podkreślić Dots. tak. O, o... Po, po Watchdogsach Ubisoft się totalnie nie nauczył, że jednak nie wolno pokazywać no. zbyt ładnych rzeczy. Dobra, lecimy dalej. Bardziej, i, i, to, I to zobacz, i to. I to po dwóch, trzech latach praktycznie od, od zapowiedzi na targach E3. Niestety, Ramiętam, że już pamiętaj, że, że The Division przed było zapowiedziane przed premierą czwórki przecież. No. Mm -hmm. The Division było reklamowane jako totalnie inna draja, wtedy ci przemienić. Nie miała być żadnym MMO, tylko to miał być otwarty świat, e, miałeś wykonywać sobie misje, to miał być taki troszkę troszkę e, troszkę strzelaniny. Wszystko połączone razem, takie zmiksowane i i dlatego ludziom się ta gra bardzo spodobała, bo nie była jakby jednym gatunkiem na raz, tylko kilkoma pomiędzy i one się tam przenikały, te wszystkie, wszystkie gatunki pomiędzy sobą, tak? I nagle się okazuje, że oni robią z tego MMO i to jeszcze strzelankę i w tym momencie się robi takie... W ogóle pierwsze, pierwsze informacje, jakie by o Destiny wy, wy, wyciekały po, po tych sławnych targach, jak 3 co każdemu szczęka nagle by poleciała, to było to, że tam całe te online i multi było tak zmieszane z grą dla innego gracza, że ty nie wiedziałeś tego po prostu, że, że, że, że grasz... Że, że... grasz w tak, dokładnie prawda. i to wtedy robiło bo to jeszcze było lata przed wiecie, przed Destiny i takimi innymi grami i kurczę, jak myślałeś jak to będzie działać jak to będzie wyglądać no to naprawdę potrafiło zrobić ci chęć na tą grę ale jak się okazuje że to ma być zwykłe MMO no to kurcze ja byłem tak najarany na tą grę tak czekałem tak po prostu oglądałem zapętlone filmiki jak ten gościu kurcz kur, kur, klęczy przed samochodem i domyka te drzwi chyba z 15 razy. I zaraz... tam farba i farba tak, się rozmywała. Tak, no obu po prostu ten... to było coś, to był prawdziwy next mm -hmm. gen. No, kurczę, no i żałuję, że no jednak, jednak to były tylko Ech, Ech, tak. Ja, ja tylko powiem, że Tomek cały czas mówi o Division, bo dwa razy już powiedziałeś Destiny. E, tak? A, Widzisz. Tak, tak, tak, ale tak, dobra, tak. E, chodzi o Division. Ja też się tym tytułem jarałem. Fact, faktem bardzo się tym jarałem, bo to było dosyć też fajnie, fajne, taktyczne podejście do tej gry, ale no czym bliżej, tym gorzej i, i no, tu ciężko będzie, bo będzie miało ten tytuł bardzo ciężko się przebić. Do naszej świadomości, żebyśmy w ogóle wybrali ten tytuł. Mhm. E, jedziemy pierwszy dalej. Co tam jeszcze jest. Jedziemy zobaczymy? dalej. Zaraz obok Ubisoftu była bardzo mała, bardzo małe stoisko Nintendo. Ale co ciekawe, było to Nintendo: miało własne, własne taki. Część, scenę, na której odgrywały się za, zawody w Smash Bros były Później był panel właśnie o Nintendo, czy, czy czym będzie NX, czym będzie yy, czym są gry w i dalej, i dalej. No i byłem w szoku, gdzie zazwyczaj na takich targach yy, przy ni stoiskach Nintendo stoją stare zgredy, które uwielbiają grać w Mariana. Tak? Po, wystarczy popatrzeć na zdjęcia. tak? Zazwyczaj tak jest. Tutaj przyszły dzieci. Ja się bardzo z tego cieszyłem, bo oprócz oczywiście do odrania tam wszystkich rzeczy związanych z Mario, był do odrania Splatoon. W końcu mocno, bo mogłem sobie jakby w pełni go dojrzeć, prócz tego, że tam mogłem, miałem okazję podrać u kolegi, to jeszcze miałem tutaj okazję jeszcze raz sobie dotknąć i, i, i podrać. Był do odrania Xenoblade Chronicles 10 którego nie ogarnąłem totalnie, w sensie to, co tam się dzieje, to je, on wygląda pięknie, tak, pomimo, że konsola jest bardzo słaba pod względem grafiki, to to wygląda obłędnie, to jest JRP, który, którego mogłem grać, tylko musiałbym się nauczyć, e, bo ja dostałem dre i na do, dostałem masę opcji, ja nie wiem, co się dzieje, Moj, m, moje receptory zwariowały hmm. Co tam jeszcze było? Był, była masa 3DS-ów wyłożona do odrywania różnych rzeczy. Była nowa Zelda, czyli ta 3 Force, coś tam, coś tam. Już nie pamiętam nazwy nawet. Ale było. Była cała szkatułka z wysta wystawionym, e, z Amiibo wystawionymi. Po prostu. Do, do zobaczenia sobie, jak to wygląda. Bardzo, bardzo fajne stoisko. I co ciekawe, to by na, przy stanowiskach Nintendo byli ludzie, te, Którzy opiekowali się całym stanowiskiem Oni naprawdę wiedzieli O co w tym biega Z nimi można było pogadać na temat gier Od Nintendo, Nintendo tak naprawdę Jak nie wiedziałem co się dzieje Co robić w, właśnie w Xenoblade, To mnie podszedł facet i mówi Tutaj klikniesz sobie prawym przyciskiem I wtedy wyświetli ci się lista taka i taka A tutaj masz Ty wybierzesz sobie takie ataki. Ja polecam ten i polecam ci ten tak? No kurde o to chodzi. Taki powinien być gość, który wie, co się dzieje. E, a nie to, jak poszliśmy właśnie przy stanowisku e, Sony i też coś traliśmy, już nie pamiętam nawet w co. I babka nie była nam w stanie pomóc, bo nie wiedziała, co się dzieje. Ona po prostu była ładna, tak. Właśnie no, ja chciała się zapytać o to. <głosy> <głosy> nie, przy stanowisku Sony niestety mało kto wiedział, co się dzieje. E, niestety to troszkę, troszkę pod względem takim. E, organizacyjnym, tak? Moim zdaniem Nintendo tutaj wzięło sobie dość mocno do, do głowy, tak, że trzeba postawić kogoś, kto się na tych gierkach zna. Czy coś było jeszcze takiego ciekawego? Eee, mogę powiedzieć dość śmieszną rzecz, co, co może was zaciekawić. Był wystawiony Batman. Ale zgodnijcie na jakiej platformie? No to wiem, że Rafał tam chodził, no. Na PC-ta, no nie gadaj żeby na PC-ta. Na pc tak był. O kurde. A chciałbym wam powiedzieć, że Batman ma premierę jutro, 28 października. Dokładnie, tak? czyli w środę w takim razie. No. Tak, październik, Tak, tak, tak, tak, październik, tak, tak, tak, bo to w, w tym miesiącu myślałem w ogóle, że wczoraj albo jutro Nie albo, wiem czy słyszeliście, co 100... ciekawe. No. Batman był w Steam Early Access. Serio. <laughs> Serio. No. Ale dopiero, wiecie, dopiero to, to jest no taka sama sytuacja. To jest taka sama sytuacja, jak było kiedyś zawsze na targach E3, tam innych, jak ludzie łazili, wiecie, jakaś gra się nagle wysypała, konsolowa gra wysypała się do Windowsa, nie? To, no tutaj macie odwrotną sytuację, pewnie tam były pleki czwórki podłączone i na tym to działało. Nawet nie chciałem tego odrywać. Uznaliśmy, że nie będziemy patrzeć, jak gra działa na PC-tach, bo i tak żadna z osób, która uchodziła chodziła ze mną, nie gra na pc -cie. Nie chcieliśmy sobie wsuć tego wrażenia z, to, z tej dobrej gry, którą jakby pamiętamy z naszych konsol. tak. Mhm. Pomoc można było jeszcze tam zobaczyć, ponoć były pokazy Horizona, Zero Down, który był ponoć dokładnie tym, z tym samym pokazem, który był tam wcześniej pokazywany, tak? Czyli zero gameplayu, zero tak naprawdę niczego, tylko puścili filmiki do widzenia. Hmm, czy było coś ciekawego jeszcze na Xboxie? E, tak, była gra, której nie zobaczyłem i trochę żałuję, żałuję i jest to Mirror Search Catalyst. Z tego, co udało mi się pogadać, to ponoć będzie to naprawdę do dobra gra. Jeżeli ktoś jest fanem Mirror's to będzie warto to kupić. Mm. Eee, tak, a powiedz mi, czemu ty w to nie pograłeś? Nie czemu nie podrałem ze na to, że, sobie były, po, po... że do tego była kolejka i to taka niezła. Eee, bo na samym Aha. początku, żeby to odrać, trzeba było pójść i obejrzeć prezentację. A prezen żeby obejrzeć prezentację, tam była taka salka, która mieściła 10 osób malutko, nie? Więc puszczali bardzo, bardzo powoli te osoby i my uznaliśmy, że nie będziemy czekać, żeby odrać tylko i wyłącznie miroczyznę, nie będziemy stać dwie czy trzy godziny tylko i wyłącznie po to. Wolimy sobie pochodzić, pogadać z ludźmi yy, i stąd jakby wywnioskować coś. Mhm. tak. No tak. E, tak, ja wam jeszcze powiem, e, bo e, trochę mnie dziwi Piotrek, znaczy dziwi, nie dziwi, z jednej strony dziwi, z drugiej nie, że w ogóle były kolejki, bo, ja nie wiem czy wiecie, ale właśnie przed chwilą sobie wszedłem na tą ich stronę i podobno przez cały weekend było 19 tysięcy ludzi, 19 tysięcy ludzi na imprezę trzydniową, to powiem Wam, że to jest stosunkowo mało. Może ze względu na to, że to jest pierwsza eee, edycja. Ja pamiętam, dobra, poczekaj, poczekaj tak. jeszcze powiem. Ja pamiętam, że rok temu, jak Michał był na PGA w Poznaniu oczywiście, to tam było 80-90 tysięcy. A tu jest raptem niespełna 20, więc mm. stosunkowo mało. I jeszcze mówisz o kolejkach, więc jak duże musi być PGA w takim razie, a jak małe w takim razie było te Warsaw. Tak, to Warsaw. To Warsaw było małe ale za to mieli rozmach. Pedia w tym roku, jak wiecie, stało mocno esportem i indykami. Jedyne, czego tutaj zabrakło, to właśnie indyków, bo Xbox i PlayStation miały bardzo wielkie stanowiska i one przypominały te stanowiska z komu. Troszkę wielkościowo, może w sensie objętościowo mniejsze, mhm. ale wiecie, wielkie ścianki działowe, przykryte jakieś plandeki, żeby i, i, i małe wejścia, żeby obejrzeć jakiś pokaz, tak? Tego typu rzeczy dość mocno działały na odbiór tego wydarzenia. Druga rzecz, że tutaj to były tylko dwie hale. Trzecia rzecz jest taka, że tak naprawdę wydarzenie było dwudniowe. Pier, pierwszego dnia, czyli w piątek, z tego co mi wiadomo, było 200 osób na samej hali. I były to tylko pra, praktycznie media i, parę, i trochę VIPów. Więc większość osób, które tam chciała, to sobie wszystko grała, w dzień, w sobotę i w niedzielę przyszli tak naprawdę towarzysko. Czyli te 19 tysięcy osób, to jest naprawdę dużo osób, żeby, te, żeby sobie tam pochodzić i były kolejki. No tak, tak, tak, tak. No ja czy... chcę przypomnieć, ja chcę przypomnieć też o, e, jedną rzecz, która jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o Warsaw Games Week. E, to jest taka rzecz, że byli tam YouTuberzy. Tak, były przyjechał Royo, przyjechał jakiś, był Residius, jakiś tam wiecie, w te fejmy całe, e, całe YouTubeowe przez trzeba było bardzo szybko uciekać z podstany PlayStation, bo tam właśnie się zbierała cała dzieciarnia, tak, i, i, i chcieli sobie z nimi te autografy pogadać, bla, bla, bla, nie? I w tym momencie myśleliśmy, że nie no, wtedy tobie będzie kolejek i w ogóle, a właśnie w tym momencie były naj, naj, jedne z największych kolejek, żeby cokolwiek odrać. Nie wiemy dlaczego. Chyba tak naprawdę bardzo fajnie było, jeżeli chodzi o stoiska właśnie na drugiej hali, czyli przy Ubisoftie i, i, i, i Xbox'ie hala PlayStation była dość mocno ściśnięta, dlatego może stąd się brały te kolejki, bo, no nie wiem, nie wiem, Xbox miał bardzo luźne, bardzo luźno odstawione stanowiska, można było sobie spokojnie usiąść, była do odrania Forza 6, która miała właśnie fajne stanowiska z kierownicami, do, żeby sobie usiąść, był Minecraft, co ciekawe do ogrania, było, było pokazane Ori i był całkiem fajny pokazany patent, jak działa streaming konsoli, tak, rzeczy z konsoli na pc -ta. Po prostu nie było podłączonego w ogóle żadnego monitora do Xboxa i był obok Xbox i był PC -t. i po prostu stąd można było kierować całym Xboxem bezpośrednio z aplikacji, bardzo fajne, fajne że to pokazać eee, za tą Playstation były rzeczy właśnie takie wielkie stanowiska, tak jak była masa, ale to masa rzeczy związana to naprawdę tylko z kolekcją Uncharted, było raz dwa, trzy 20 stanowisk sama Uncharted kolekcja ten do ogrania, nie? Mhm mm do tego zaraz obok był Battlefront w wersji alfa do ogrania. Przy Battlefroncie był postawiony w cudzysłowie X-Wing, czyli taka kabina, do której można było wsiąść i nadrywał filmik i oni później to montowali i się, było to pokazane tak jak ty byś leciał X-Wingiem, nie? To fajne, fajne, no? Fajne, ja też wziąłem w tym udział i, i film powinien, powinienem dostać niedługo było zaraz był Mad Madmat, trochę był Street Fighter, były jakieś tam potazy Hitmana, no trochę tych gier tak naprawdę było. Był PES 2016, jeżeli kogoś jara mnie osobiście, więc nikogo, nie? Ciebie osobiście nikogo, ale... Zna, zna... No i co ciekawe, był, no. był, przy Ubisoft'ie były stanowiska z pecetami do odrania był ten nowe Heroesy, mhm. idą, ten Heroes, które wejdą te? Heroes w Majden Magic 7. Teraz będzie takie, że, że. Już są, już są, Piotrze, już tam i to... już są, ale, ale fajnie, że, że były te stanowiska jakby do, do, do podrania sobie, no, no. do przekonania ludzi. No i myślę, że w tym momencie możemy zakończyć. Może jeszcze nie, może jeszcze nie, nie tą grą. Może jeszcze po drodze powiem o tym, że były stanowiska troszkę mniejszych rzeczy, czyli tak naprawdę trochę mediów. Bo były stanowiska plakatowe, był jakiś Hyperbook, był, yy, był Logitech, yy, jakaś, jakaś strona, która się nazywa Blondynki grają, no i był Gamer Magazine i... Osoby z Gamera, wszystkich redaktorów serdecznie pozdrawiam tutaj z góry, bo miałem okazję ich poznać, to są super ludzie właśnie Piotrek Kuldanek, Mateusz Gołąb, ten Tomek Litrich, którego właśnie miałem okazję poznać. No, masa, masa osób, z którymi mogłem sobie po prostu pójść i po prostu pogadać. Oni tam żywo stali i podchodziło się, mówiło się, cześć, jestem Piotrek i ja ci się tutaj siedzi i tak dalej tylko i wyłącznie dla, po to tak naprawdę poszedłem na na Wars mhm. warsztat, żeby z nimi sobie nie, e, pogadać. E, no i w tym momencie teraz mogę powiedzieć, że zaraz obok było wielkie stanowisko z Assassin's Creed'em. E, e, do Assassin's Creed'a sobie jeszcze przejdziemy. Za chwilę, za chwilę wrócimy, mhm. e, ale tak było wielkie stanowisko. Co ciekawe Assassin's Creed e, miał dwie miejsca do odrania, bo był Trzy konsole były postawione na stanowisku PlayStation z wielkimi telewizorami i to można było odrać z Syndicate'a. Albo na w, tak, w hali Ubisoftu były na troszkę mniejszych monitorkach. Właśnie też na PlayStation 4 można było sobie je odrać. No i oczywiście no, pokusiłem się, żeby no, sprawdzić, ale to za chwilę też opowiem przy, przy samym opo omawianiu tej gry. Hmm, co powiem na sam koniec? Myślę, że to był taki trochę mały Gamescom taki troszkę mały, brakowało troszkę indyków M mi osobiście, bo po czterech godzinkach chodzenia już nie miałem specjalnie co robić i stanie w tych kolejkach, nie wiem, właśnie do The Division czy czy Rainbow Sixami mi się nie, nie, fajnie, nie za bardzo uśmiechało. Tam były oczywiście jakieś konkursy, e, można było sobie jeszcze podrać w Just Dance' i tak dalej, no ale umówmy się. E, nie, no, my hardcore'owi raczej nie przechodzimy e, na takie targi, żeby iść i brać udział w konkursach. My chcemy podrać sobie w te gry, które wyjdą. E, a tych nie było tak naprawdę No zbyt wiele. Przy, e, przy PlayStation pokazywali też gry, które już są... Czyli tam Antldona pokazywali Wiedźmina czy God of 3, Remastered i tego typu rzeczy, nie? I to nie było moim zdaniem zbyt dobre posunięcie, bo można byłoby pokazać coś dosłownie ciekawszego. Jeszcze kolekcję Nadana Drake'a jestem w stanie zrozumieć, bo jest to seria, która jest dość dobra i mocna i to jest dra, która dopiero wyszła i jeszcze można jakby ją wypromować, nie? Ale cała reszta niezbyt to dobrało. A powiedz mi Piotrek, czy, czy kurczę, bo te bilety chyba troszkę drogie były z tego co słyszałem. To chyba kwota to 120 zł za wejście, tak? Tylko w piątek. Na samym początku mówiłem, w sobotę i w niedzielę były po 30 zł. Uhum, no dobra i co? I powiedz tak dla, dla, dla, dla takiego gracza, który no nie jest aż takim hardkorowym, ale. Jeżeli ktoś, lubi ktoś sobie... mieszka w Warszawie i mieszka w Warszawie i e, bardzo ma tak naprawdę blisko i nie ma specjalnie co robić, to tak, warto tu przyjść, tak po prostu przyjść i sobie, popatrzeć, co tu się dzieje. Dla osoby, która jest, była zajarana na mocno drami i myślała, że czegoś ciekawego się dowie, to pewnie się trochę zawiedzie z drugiej strony można było przejść i zobaczyć jak to się organizacyjnie układa i wyszło całkiem spoko, więc myślę, że za rok będzie jeszcze lepsza impreza i myślę, że za, takie, za tą cenę tam 30 zł to byłbym w stanie za to zapłacić, żeby odrać sobie właśnie to co odgrałem, po, poznać ludzi i tak dalej za 120 sam osobiście bym nie zapłacił e, powiedz mi Piotrze, był Fallout 4? Coś tam było z Falloutem 4, ale to przy stanowisku pc i nie widziałem nawet niczego do odgrania. Chyba, że gdzieś było, ale to mocno schowane. Ja, ja, ja nie widziałem no czyli nie zajmowałem prawdopodobnie, się... prawdopodobnie go nie było. E... No był wielki plakat w Fallouta 4 przy Cenedze, więc. E, Okej, okay. Był Hitman? Były tylko potas Hitmana. E, Były Need for Speed? Nie, nie widziałem. Mhm. problem tak, tego typu rzeczy Piotrze na ogół polega na tym że my to wszystko widzimy w internecie tak to i, prawda i fajnie by było na przykład jak jedziesz na takie dajmy na to targi bo to powiedzmy że, że to są targi i dowiadujesz się czegoś o czym nie wie jeszcze świat i to by było spoko. Ale po tym, co mówisz, to po prostu. Tak, myślę, że żadnego to Żadnego tam nie akurat. ma. Dlatego, na przykład, widzisz na gayskomie w Niemczech, jak jest, to przynajmniej tam, tam na ogół pada parę rzeczy. Ostatnio była mafia, dajmy na to, tak? Tak, tylko wiesz, umówmy się, to jest pierwsza edycja, więc. No ale, ale nie wiem, czy Polska będzie krajem, w którym będą. Coś, co wiesz, ale zapowiadać. Się, że może nowy w dodatek do wiedziny. Jest to mocny, no. jeden z lepszych PR-ów PlayStation no tak Monika Pablińska no. i, i Kinga tam, która jest dalej związana z PlayStation naprawdę robią robotę. No właśnie chciałem powiedzieć, że tam większość ludzi pojechało obejrzeć Kingę na żywo, a nie jakieś No kier. właśnie dokładnie. Ta, pojechali <grym> z, zobaczyć Kinga, po rozmowie. To właśnie była Monika, którą tak. chyba wszyscy, którzy dostają promki od Sony znają, bo ona się tym zajmuje. No, no co więcej powiedzieć, no ta, ta, ta, za 30 zł, mówię, to było warte przyjechać sobie, właśnie zobaczyć Lary, zobaczyć co Halo, zobaczyć sobie, jak wygląda ostatecznie ta cała kolekcja Natana Drake'a, podrać sobie, jeżeli ktoś nie miał okazji, to zadrać sobie w Battlefronta, e, zadrać sobie w Call of Duty, w którego ja nie grałem, ale ponoć jest bardzo dobre. Mhm. Jeżeli ktoś o. lubi Call of Duty dość mocno, to ponoć naprawdę dobrze się strzela. Wow. To takie... Spoko. Eee, dobra. Eee, myślę, myślę, Piotrze, że pomału będziemy kończyć. Będziemy o tym kończyć. Za, myślę, że... za rok, jak, jak będzie, bo w, czy, czytałem właśnie, że, że też ma być eee, wpadasz? No to masz blisko. Oczywiście, ci, ja, ja na pewno za rok będę dość mocno będę walczył o to, żeby właśnie zdobyć tam akredytację mediową i żebyśmy my jako bezimienny podcast tutaj modli. Eee. No także móc pójść sobie wcześniej i odrać już naprawdę, naprawdę wszystko, a nie tylko wydzielone tytuły. coś do na kolejki. E, tak. E, dobra, słuchajcie, drodzy słuchacze, więc to tyle, jeśli chodzi o Warsaw e, game, e, Games Week 2015. E, pewnie sporo z Was było. Jeżeli było, to podzielcie się wrażeniami, jak to wszystko wyglądało. E, słuchajcie, na sam koniec odcinka weźmiemy sobie tego Assassina. Assassin's Creed, Syndicate, nie wiem, czy widzieliście, ale Tomek streamował ten tytuł dzień przed premierą. Pamiętasz, Tomku? Czyli streamowałeś to dajmy na to, czekaj, 23 była premiera, więc piątek, więc ty w czwartek streamowałeś już chyba. Tak, tak, dzień przed premierą. Dzień przed, tak, tak a chyba w piątek była premiera, więc w czwartek streamowałeś. No i dobra, no i słuchajcie, no chłopaki, no ja nie ogrywałem. Patrzyłem, tylko jak trochę, trochę tam Tomek gra. Eee, mówcie eee, podobało wam się czy nie może Tomek niech zacznie bo damy na poczucie chwilę Piotrkovi, tak. No, ja, i, słuchajcie no, no ja jestem e, ja jestem zaskoczony to jest no rewelacyjny assassin można tak powiedzieć e, od razu na wstępie powiem że ograłem wszystkie asasyny oprócz tego, tego co był tylko na Playstation 3 Ro Roja i, i, i chyba ominęłem Revelations tak pamiętam Um, najlepiej bawiłem się z pierwszym asasynem, z trzecim asasynem yy, i z Black Flagiem teraz stwierdzam, że to jest najlepszy asasyn, w jakiego grałem no dobra, no o co chodzi w nim, powiedzmy sobie tak, że fabuła jest naprawdę, nie to, że jej nie ma ale praktycznie nie przywiązuje do tej fabuły uwagi po prostu nie skupiał się na tej fabule, niczym mnie na razie jeszcze nie zainteresowała tak bardzo i jest za wcześnie żebym cokolwiek o niej więcej powiedział bo powiedzmy mam mało jeszcze godzin na liczniku ogranych ale w skrócie no, bierzemy, wcielamy się w rodzeństwo frejów, którzy, którzy polują po prostu na templariuszy i chcą odnaleźć ten e, sławny artefakt te jabłko tak? e, no i akcja oczywiście się przeplata z wątkiem teraźniejszym bądź przyszłością, no, nie jest to wytłumaczone jeszcze albo nie dotarłem do tego momentu znaczy skaczemy od, od czasów, e, znaczy skaczemy do wirtualnej rzeczywistości i wyskakujemy do no, normalnego świata i fabułę powiedzmy sobie zostawię w tym momencie i jaki jest ten asasyn no kurczę, jeżeli chodzi o poziom techniczny, jeżeli chodzi o całą serię asasynów, to stoi na niesamowicie wysokim poziomie czy to mówimy o grafice, czy o mechanice animacji i tych różnych efektach no to, to jeżeli pamiętacie Unity, to zapomnijcie o Unity i to jest asasyn, jaki miał być na premierę... To, to, to jest asasyn, który miał być... Jaki miał być Unity. Dokładnie. To, to tam wszystko w tym Unity działa. Jest, można powiedzieć, że jest prawie stałe... 30 to jest w syndykecie, nie w Unity. W syndykecie, syndykecie jest prawie stabilne 30 klatek. Wiadomo, są dropy w niektórych bardziej zaludnionych miejscach, ale działa, działa to kapitalnie. tak. No, no, są momenty graficznie fajniejsze, gorsze, wiadomo. To jest open world, tam, tam jest... Jest, jest dużo rzeczy... Tam się ma, ma, ma, ma prawo po prostu wyczerczyć w każdej chwili wszystko. Dokładnie, dokładnie. a mogę nawet powiedzieć, że miałem mniej błędów do tej pory, jak sobie gram niż na przykład w takim Wiedźminie III, gdzie tam naprawdę postacie niezależne mogły, ja tak mogły robić cyrki. Dokładnie. No tutaj jedyną sytuację miała mi to dosyć komiczną, że po prostu chłopak przechodzi sobie przez, przez ulicę i go, i go ta dorożka potrąciła i on wyleciał tak fajnie machając rękoma i nogami we wszystkie strony świata, upadł na ziemię jeszcze wszyscy się zbiegli i stwierdzili, a nic, nic nowego w tym świecie i poszli dalej. Tak? No, to było śmieszne, nic takiego, co by psuło grę. E, Londyn, Londyn, powiedz mi Piotku, widziałeś tam troszeczkę te miejscówki, jak, jak ogrywałeś? W sensie, ja szczerze mówiąc w Londynie nigdy nie byłem, ale sam układ Londynu mniej więcej znam bo jakby Londynem się interesuje, nie miałem nigdy okazji pojechać, ale mapę mniej więcej mniej, mniej więcej ogarniam. I bardzo mi się podoba to, w jaki sposób on został zbudowany. Te budynki właśnie... Cieszę się, że w Winiki zdecydowali się na budynki 1 do 1 i, i nadal, nadal z tym idą, bo to ma sens. To naprawdę widać, że mm, dość mocno oddziałowuje na naszą wyobraźnie, jak wiemy właśnie, że to jest 1 do 1, tu mamy właśnie tego Big Bena, tu mamy Trafalgar Square, tam Piccadilly Circus, nie wiem, Buckingham Palace, cokolwiek patrzy się po prostu i można sobie wyobrazić jak to wygląda naprawdę. No wszystko jest w tym miejscu gdzie powinno być. No i jak dla wszystko mnie wszystko jest w tym miejscu gdzie powi... gdzie powinno być. Jak dla mnie to miejsce, miejsce akcji tego nowego asasyna jest po prostu strzałem w dziesiątkę. Nie wiem. Jest, jest. Jeszcze do tego ten czas, który wybrali właśnie czas wiktoriański jest też bardzo dobrym wyborem, bo mają teraz masę rzeczy, które mogą wykorzystać to, co zapowiedzieli właśnie z klubą rozprowaczem. Jest, jest idealną rzeczą, można wstawić w tym momencie także jakieś DLC ze steampunkiem, gdzieś tam powiedzieć sobie, coś wyobrazić, Moduł myślić, co im się dosłownie podoba. No dokładnie, sam klimat przebywania właśnie w tym Londynie, ta po, po, zmienna pogoda, zmienny dzień i noc, no, spacerowanie po, uliczka, po uliczkach to jest coś pięknego. No, i nawet nie chce się biegać, tylko chce się zwiedzać o, o okolice, patrzeć gdzie, mm -hmm, gdzie się mm -hmm. jest. No, po, po prostu nie robimy chodzić. wytualną wiczkę. Tak, dokładnie. Się chce chodzić, ale chodzić nie musimy, bo, bo jest taka jedna taka nowość w tym asasynie, czyli Linka. No i poruszanie mm -hmm. się po Londynie wreszcie jest takie, jakie powinno być w Batmanie, znaczy się jakie powinno być w asasynie, tak? Linka sprawia dużo frajdy i jak dla mnie jest naprawdę bardzo pomocnym gadżetem w przeciwieństwie do bezsensownego haku, jaki był w poprzedniej części. Tak? No, Linka działa praktycznie wciskacie L1 i nie możecie jej użyć w, w każdym miejscu, jak Wam się to podoba, tylko są odpowiednie momenty, e, odpowiednie miejsca, gdzie po prostu ta linka działa, zahaczacie się i się wspinacie. I to jak dla mnie jest naprawdę bardzo fajnym patentem, bo to odświeżyło hmm. bardzo mocno wspinanie to jest, tak, się, to jest bardzo się, fajna się do... powiedzmy sobie w tym Asasynie. E, I to nie jest gadżet dodany na siłę, żeby, żeby wrzucać jak najwięcej rzeczy, żeby po prostu Asasyn był świeży. E, to ma miejsce w tej grze i, i, i sprawdza się to kapitalnie. Bawiłeś się tą linką, Piotrek? Oczywiście. To jest w ogóle najlepszy z moim zdaniem, do, którą nim wstawić. Ja ze względu na to, że dość często tu wykorzystuję, jak mam wielkie przestrzenie pomiędzy ulicami, tak? Gdzie trzeba przejść z jednej, ten w Unity, trzeba było zejść z dachu, podbiec, wejść znowu. I tak ciągle. I to wkurzało. To cholernie niszczyło mm, dynamikę dochodzenia, tak? Tutaj po prostu dochodzimy do brzegu, pod, wybieramy sobie mniej więcej kierunek. Yy, ja akurat dość często gram yy, Eevee i ci Eevee sobie strzela leci dalej buch przechodzę na następny budynek i tak ciągle i tak ciągle i tak ciągle i, i działa to super no super to Eevee. działa no to, to jest osobnie mechanika wzięta z, z Batmana e, troszeczkę zmieniona nie jest nie, nie jest to jeden do jednego ale to no działa no. Aż, aż, aż, ale w sumie to jest śmieszne, bo aż się chce na ziemi być, tak, i chodzić po, ty, po tych uliczkach w Londynie i to wszystko zwiedzać, ale jak już mm -hmm, wejdziemy mm -hmm. na dach, no to nic praktycznie nas nie zmusza do, do zejścia na dół. Jak do to opuszczania, go... tak, do opuszczania jakby dachu. Dokładnie, tylko po mm. prostu idziemy tą drugą która się nam podoba. Tak, ale pamiętaj, więc... że oprócz linki mamy inny jeszcze mm, sposób transportu. W Asasynie jest to dorożka. Bawiłeś się dorożką? Oj, bawiłem się dorożką. To do, dorożki są... Ogólnie tego... Ja się zdziwiłem, że tego jest tam tak mnóstwo. Tam tego jest pełno. No dosłownie korki na ulicach że odbieranie tych dorożek to jest wzięta animacja prawie z Grand Theft Auto. To jest po prostu nie możecie sobie tego z końca wyobrazić, ale mm, po prostu podbiegacie i nasz bohater po prostu łapie za, za, za kaptur, zrzuca goście z dorożki i sam sobie wsiada. Tak. To jest dokładnie tak, coś jak, jak w w to gdzie otwieraliśmy, czy wyciągaliśmy goście i wsiadaliśmy, tak. Dokładnie to samo. I oprócz przyczyn... tego też możemy na przykład jak w Just no. Kozie, wejść na dach dorożki i jak mamy pościg albo kogoś ścigamy po prostu wspinamy tak. się na dach i z tego dachu albo, albo strzelamy no, rzucamy nożami, przeskakujemy na następne. Przeskakujemy, dokładnie. No. No, widać, że te dorożki też nie jest wrzucone na siłę. Też jest to dobrze zrobione. Nie że... jest. Ja bym nie do końca powiedział, że są super zrobione. Bo moim zdaniem system sterowania jest złe, te dorośli dla mnie osobiście jeżdżą jak pomaśla. Słuchaj, jeżdżą lepiej niż w tym Need for Speedzie nowym, co odgraliśmy w Betę. To ci to właśnie sobie zapisałem i to naprawdę, że Okej, okay, nie grałem w Betę Need for Speeda. To ja uwierz się, mi, że te ja dorożki z, lepiej ja jeżdżą ja ja, to, ja mówię, jak ja to odczuwam jest parę rzeczy, które po prostu przy rozostaniu z tej dorożki mnie po prostu wkurzają, dość ciężko się nie steruje e, ten, bardzo mi się za to podoba to, że na samym początku jak się podzielnie za spust, no to on tak powoli jedzie, a później jak naciskamy A to bohater trzepie lejcami i e, koń przyspiesza na, na, na chwilę i można cały czas, tak jak normalnie się to robi, przecież jadąc troszkę się co jakiś czas, tymi najcami bije, żeby jak on wiedział, że, że ma jechać szybciej. No jest bardzo fajny, bardzo fajny patent. Mm, Ważne, że się to, Ważne, że czuć impet zderzeń, jak, jak, jak weźmiemy, wlecimy w jakąś inną doróżkę, tak, tam, to to nie prawda. jest karton, takie fizyka kartona. I karstona. zauważyłeś, jak się niszczy niszczy doroszcza, w sensie odbijają się na przykład kawałki te, te drewna i tak dalej. Tak, koła się wykrzywiają, no, no jest to dopracowane, widać, że też troszeczkę przy tym pomyśleli, e, można w biegu wyskakiwać z, dro, z dorożki, e, y -y. postać wtedy zachowuje taki impet i troszeczkę robi kroków, żeby się wyhamować z tego pędu. No, kurczę, naprawdę fajnie to wygląda, a jeżeli już gadamy o postaciach, bo właśnie powiedziałeś że można zmieniać, się, że, że ty grałeś, a, ta, że ty grałeś dziewczyną. I, I Jacob, ta ja dramatura Taiwi i postacie są, jak dla mnie, bardzo żywiołowe i praktycznie można się z nimi utroszcamić. Ten bohater, ja gram Jacobem, głównie gram Jacobem. Jak dla mnie on jest bardziej impulsowy, wiecie, najpierw bije, potem pyta, taki zawad jaka Ale on jest też tak przedstawiany. No dokładnie, dokładnie. I bardzo pasuje w, powiedzmy w takiego mojego awatara, że, że mogę się wczuć w postać tej, tej, tej, tego, tego bohatera i grać w tą grę. No, to jest taki wyra... A powiedzmy twoja bohaterka, czyli twoja Twoja jest takim tak, jak dla mnie jest jest, jest taka spokojniejsza, ona bardziej atakuje e, e, z, jakby jak typowa asasyn, czyli cicho, po cichu sobie gdzieś tam się podkradnie, tu, tu kogoś od tyłu weźmie, tu na kogoś zeskoczy. Dokładnie. Taki wyrachowany asas. <laughs> mhm. I drzewko rozwoju postaci też mają fajnie, fajnie wykonane. Bo... To jest o tyle fajnie wy wykonane, że to nie jest tak, że te drzewka, te drzewka są jakby przypisane do całego konta, tylko każda postać ma oddzielne, każda postać ma e, swój, swój ekwipunek. Co tam jeszcze ma, mają różne? Chyba właściwie tyle, bo ekwipunek pomimo, że z, e, mogą nakładać inne rzeczy, to jeżeli ulepszymy jakoś, jakiś dany, dany przedmiot, to on jest automatycznie dostępny dla, dla, dla drugiej postaci, Tak. No dokładnie, ale... Nie wiem, czy to sprawdzałeś. W poprzednich no. assassinach i w Unity to po prostu te drzewko postaci to mnie kompletnie irytowało i nie miałem... Nie, opaty. to, to w ogóle była porażka. Tutaj to działa, tu aż jest przyjemność odblokowywania tych wszystkich różnych dodatkowych umiejętności. Nie, I ta drzewko nie jest specjalnie duże, ale jest naprawdę, naprawdę tak, fajnie bardzo, bardzo szybko można je odblokować. Nie ma takiej sytuacji, że po 20 godzinach jeszcze macie połowę nie, zablokowaną, tak? No mm -hmm, praktycznie w dokładnie. ciągu jednego dnia możecie się, się spiąć i odblokować całe drzewko dla jednej postaci i pół dla drugiej, tak jak, jak gracie tylko jedną postacią. A powiedz mi, Piotrku, jak z walką u Ciebie, bo... bo... No dla mnie no walka jest tragiczna, jest nudna. A widzisz, a mi się bardzo podoba. A, no jak dla mnie powiem tak, dokończę moją myśl i wysłucham ciebie, bo jak dla mnie to zaczyna mhm. się robić bardziej efektowna, właśnie jak się odblokuje te wszystkie dodatkowe umiejętności, ale sam początek to jest klepanie no po prostu kwadrata, żeby zrobić atak od czasu do czasu, kliknąć kółko, żeby zrobić unik i dalej klepiemy ten kwadrat. w poprzednich asasynach troszeczkę było trzeba tak pomyśleć spokojniej, żeby ta walka wyglądała efektownie. Tutaj, na początku, tak jak właśnie mówię, przed odblokowaniem wszystkich umiejętności i statystyk, no to jest tandeta, jak dla mnie. No może potem tym względem troszkę tak, ale z drugiej strony ja popatrzyłem, jak zachowuje się AI. Tak? I... Na przykład zauważyłem taką rzecz, że na przykład jak się wykończa wroga, to mm, AI chce nas zaatakować i podchodzi, ale z drugiej strony, nie wiem, Jacob na przykład robi coś takiego, ja nim grałem, że umie wytręcić komuś, wiesz, głowę po prostu na chamy na środku ulicy i w tym momencie EJ, ej robi taki, wiesz, a może jednak ja, ja się na chwilę cofnę, nie? I wtedy się blokuje i, i, i, i nie pozwala zaatakować. To są takie drobnostki tak naprawdę. No bo to jest kolejkowanie hmm. ataków, tak? No tak jest ta to, jest kolejkowanie, to, jest, to jest kolejkowanie ataków, ale w sposób taki, że nie do końca to widzisz, nie masz takiego... Jeżeli, oczywiście zauważysz, że że ten to AI jakby się trochę boi tego, co ty robisz, czyli nie, nie, nie robi takiego, że a teraz ty za... A nie, teraz ty nie zaatakuję, bo nie mogę. Tylko raczej jest pokazanie jakby takiego troszkę społecznego, psychologicznego aspektu. Z drugiej strony podoba mi się to, że te animacje są całkiem fajnie zrobione. Są bardzo efektowne. Jest dużo takich uderzeń różnego typu. W sensie nie wiem, czy korzystałeś ze wszystkich trzech broni, które są, bo to też trzeba powiedzieć, że jest do obadania kukri, czyli taki nóż, można tak to nazwać, nożem. Jest do obadania nadziak i jest do obadania kastet, tak? Jeżeli dobrze tak, pamiętam. Tak, tak. Tak. No. I, I z tego, co zauważyłem, to Jacob głównie, przynajmniej z tych prostych rzeczy, które są pokazywane, że Jacob głównie posługuje się kastetem, powinien przynajmniej, a nie, Ivy posługuje się właśnie tym całym reklamowanym Nadziakiem. No i jeżeli chodzi właśnie o Jacoba, no to, to, to ta walka wygląda, no gościu po prostu leje po mordzie pięścią i, i nic nowego tam nie ma, no każdy ciąc wygląda identycznie. To sobie zmień broń na, na przykład na Nadziak, zobaczysz jak, jak totalnie dra wygląda inaczej, a później spróbuj jeszcze kukri. Ja popatrzę sobie na bronię, tak, walenie to z tym wygląda jak po prostu walenie po mordzie. Dokładnie. Mm. Ale, ale potem ale jak na, nad, z... na tą właśnie Eevee jak zmieniałem to walka od razu wydawała mi się bardziej taka efektowna taka bardziej dynamiczna ze względu na to, że ona właśnie więcej skakała uniki, robiła tą pałeczką wszystko. Tak, lepiej tak, to dokładnie. wyglądało No ale okay. kurczę nie ma sensu tu nad walką się tyle tyle rozwodzić, bo tak. ja, no... ja jeszcze mam taki jeden aspekt jeżeli chodzi nie, już nie nie o walkę, ale samego asasyna, coś co mi się spodobało to jest coś, czego nie było w poprzedniej części i to jest i od wcześniej też w ogóle tego nie było, czyli ustawienie sobie, czy jesteśmy w trybie e, stradania, czy nie. Ale w Unity to było, to już było, po jakie właśnie klikałeś... Ale w, w Unity, tylko że w Unity wyglądał ten tryb, był taki A wiem do czego zmierzasz. To to, to jest najlepszy motyw Co? tej gry. <laughs> mi chodzi o to, że tutaj na przykład Jacob sobie chodzi, chodzi ze skapelusikiem, nikt go nie widzi, jestem fajny tego i w pewnym momencie po prostu też tak na jakiś teren, który jest zastrzeżony, to po prostu możemy nacisnąć jeden przycisk. Jacob zdejmuje, zdejmuje e, kapelusz, składa sobie gdzieś tam za pazłuchę, nakłada kaptur i jest już takim typowym asasynem. A najpiękniejszy e, ruch jest w momencie, kiedy wracasz z powrotem do tego trybu normalnego. Tak, on po prostu zdejmuje i nakłada się tak, Wyjmuje tak nie wiadomo skąd ten kapelusz nakłada Ale jest taki szczegół, że przed założeniem tego swojego berecika on tak ręką włosy wygładza i zakłada Tak, nie założę to zobaczyć. Ja patrzyłem za to na Ivy, no bo głównie nie udram, no to ona na przykład poprawia kaptur. Bo ona ma tylko kaptur, więc ona najpierw wygląda na tak, jak zdejmuje, to go jeszcze raz poprawia sobie, nie? No fajne, że jest też to, że, że tak jak te wszystkie mechaniki, misje i w ogóle wszystkie rzeczy znane z poprzednich serii są tutaj jak najbardziej na miejscu, ale nie męczą tak bardzo z właśnie swoją powtarzalnością, jak ja miałem w poprzednich seriach. Tutaj ja miałem ten tak zwany syndrom jeszcze jednej misji, tak, że nie liczyła się mhm. dla mnie fabuła i inne takie rzeczy, tylko chciałem robić misję, kolejną misję, kolejną misję. Chciałem kolejne tutaj oswobodzać, powiedzmy sobie, budynki, miejsca, bo no, mechanika w grach Ubisoftu jest taka sama mamy obóz, który musimy uwolnić tutaj mamy przykład, że musimy uwolnić dzieciaków mamy miejsca, na które się chcemy wspinać, ale nie wiem czy to jest przez to że cała akcja się dzieje właśnie w Londynie i swego czasu byłem w Londynie i po prostu samo chodzenie po Londynie sprawia mi przyjemność to miałem właśnie ten syndrom jeszcze jednej misji i w sumie powiem wam, że dobrze robi dobrze robi tej grze to, że akcja się coraz bardziej przybliża naszych czasów, tak no osobiście czekam na Watch Dogs y dwójkę. Ubi słyszysz? No to już tam róbcie, róbcie kolejną część. No, doszły fajne patenty, jeżeli nie wiem czy zauważyłeś to Piotrek podczas misji m, możemy teraz e, robić takie jak e, takie rzeczy jak e, elokwentne zabójstwo czy coś takiego, czyli mamy, mo mhm. mamy możliwość pomyślenia troszeczkę coś jak, jak w Hitmanie tak? I że, że te zabójstwo będzie przypadkowe albo po prostu e, bardziej efektowne. Tak. Mi, się, mi się bardzo podoba też, że jest kilka wejść, to jest so te wejście są w końcu oznaczone na mapie przynajmniej w jakiś, może nie do końca taki super sposób, ale mniej więcej wiesz gdzie, z której strony możesz zaplanować wejście do danego budynku, do danej misji do tego możesz sobie właśnie pomyśleć jak chcesz jakby rozłożyć sobie całe, całe wykonanie danego zadania no nie wiem, no cała droga mi się pod tym względem bardzo, bardzo podoba, że ktoś tu nad tym pomyślał. No i tak jak mówisz, czekam na Watch Dogs 2, które na pewno będą jakby yy, takim... No pokazaniem, czym może być we współczesnych czasach. Nie? No, no ładnie ta gra jest zrobiona. Widać, że dopracowali to co, to, co nie działało w Unity. I też mamy na przykład takie coś, jak mamy ruchomą bazę swoją. No, za naszą bazę robi pociąg, który jeździ pociąg, w kółko. No, to, to jest fajne z jednego motywu. Ile razy na przykład jak zaczynaliście nową misję albo włączaliście grę od nowa, to za każdym razem wyskakiwaliście z tego samego miejsca, z tej samej bazy i, i, i praktycznie na pamięć wiedzieliście już, gdzie macie iść, co robić i, i to takie było powtarzalne. Tutaj praktycznie wasza baza może być w każdym, w każdym miejscu e, dookoła Aha. Londynu, tak? to, to jest taki szczególik, ale naprawdę jest fajne tak samo jak, jak na przykład dodali specjalne sterowanie na PlayStation Vita, jak gracie po remote playu, że, że da się w tego asesyna bezproblemowo grać na konsoli, która ma po prostu dwa triggery mniej niż, niż DualShock 4, no to, to taki szczegół, ale też nie, nie każda gra takie coś uwzględnia, tak? No, to bardzo miłe z, yy, pod tym względem. Nie wiem, no, grając na, na, na padzie od, od Xboxa nie, nie ma, pod, nie podpisali niczego pod te dodatkowe dwa triggery, które są, nie? I to, to, to troszkę składa. E, trochę denerwuje mnie na przykład opisy e, przycisków, bo tak jak jest e, u Ciebie jest to L1 i L2, u mnie jest R, e, R1 i LR, nie? E, no i nie, RB i, e, i LB. I to jest trochę wkurzające, bo to jest oznaczone jak trigger od, od PlayStation. Nie. To jest taki mały szczególnik, ale ja go widzę, nie? E, no, trochę wokół, nie dorobek, no, nie. że jest. niedorobek trochę jest. Jeszcze jedno pytanie mam do ciebie, co do znajdziek. Czy robiłeś jakieś znajdźli już? E, chodzi ci o skrzynię, czy szukałem, tak? Tak, czy, czy nie jakieś właśnie tam jeszcze są do zbierania kwiaty i tak dalej. Dużo tych znajdziek jest, ale ja na ogół nie jestem osobą, która e, gada catch em all, czyli... Okej, okay, ale nie wiem, czy, czy, czy zauważyłeś, że to jest znajdziek ogólnie rzecz biorąc jest mniej, jest, mniej, jest, mniej, mniej, mniej jest o wiele mniej, nie, no ekran ci się nie zaśmieca, nie zaśmieca ci się radar takim właśnie nie jest zaśmiecane, one są tak porozrzucane w miarę, ja nawet się przy, w cudzysłowie powiem, że przyjemniej zbiera, bo na przykład idzie się przez miasto tak, przy ulicy i nadal widzi się na mapie o, gdzie się strzynia, no to tak przy okazji sobie wejdę, zobaczę gdzie ona jest, nie? no i nie, nie, I nie jest i nachalne się... to i tak samo nie jest nachalny sklepik nie jest. który możemy za prawdziwe pieniążki kupić, różne rzeczy które, które ale wszystkie z... rzeczy są w stanie doadblokować w stanie odblokować bez, bez kredytów heliksowych Dokładnie. no Jedyne, co mi się nie podoba, to tak jak mówiłem na początku, no, to ta walka jest denna i się sprowadza do wciskania kwadratu, ale to tylko na samym początku, jak nie mamy zdolności. E, no, fabuła też mnie jakoś na razie nie chwyciła. E, bardzo no, Ja troszkę jeszcze nie, jedyne czego mi brakuje to jest brak fabuły właśnie we współczesnym świecie, tak jakby... Ja chcę przypomnieć, że w Assassin's Creed Rogue Ubisoft sam sobie otworzył furtkę w pewnym momencie, może nie do końca samej, samej bezpośrednio gry, ale jest tam taki jeden motyw przy jednej z konsol, gdzie oni naprawdę wpuścili sobie, otworzyli sobie furtkę i mogliby to wykorzystać. Nie, nie robią tego i bardzo szkoda, bo... Ta fabuła, która jest w współczesnym świecie jest bardzo, bardzo słaba. Mnie to, to, tam akurat, mnie bardziej właśnie jara to, co się dzieje w tym całym Ale... o, o animusie. Nie. No widzisz, tylko popatrz, popatrz, na czym się opierała pierwsza część cała seria drugich, tak? Bo ja to tak nazywam serię, serię drugich, czyli seria Ezio i później jeszcze właśnie Assassin's Creed 3. To są części, które dość mocno opierały się na motywie Desmonda. Tak, że to są jego przodkowie i w ogóle e, później trochę wykorzystali to w Black Fallag'u, ale tak, no nie do końca, tak tutaj troszkę już to, to odchodzi, gdzieś tam Desmond z, znikł i nawet te postacie, które gdzieś tam zostały przedstawione nam wcześniej, e, ten, ten gość w okularach i ta babka, która tam się zajmuje tymi komputerami, to na samym początku popatrzę i tak kto to do jasnej cholery jest? I dopiero po jakimś czasie zatrumałem, że to są te postaci, które gdzieś tam były wcześniej, nie? Jak dla mnie to jest, jest bardzo dobre posunięcie, dobry ról, bo w sumie tamto, to, tamto naprawdę to już był taki tasiemiec, że o Jezus, no a właśnie... A, no widzisz, tasiemiec, ale na tym, na tym oparli sobie serię, na tym miało się jakby opierać, że odkrywamy przodków Desmonda i mieli później sami sam Ubisoft mówił, że w po jakimś czasie wprowadzi moment, w którym des desmontem będzie dość mocno nie kierować, i będą próbowali przerzucać e, jakby rzecz, która się dzieje pomiędzy animusem, a pomiędzy tym, co jest w, w rzeczywistym świecie. Stąd coś czuję, że po prostu Watch to wyszło tak, jak wyszło, bo miało e, jakby prezentować to, jak Assassin ma wyglądać we współczesnym świecie, e, ale im to troszkę nie wyszło i zrobili z tego oddzielną ugranie. No możliwe, że tak było. Możliwe, możliwe. A ja jeszcze powiem takie parę, parę rzeczy, które mnie denerwowały, ale to w sumie nie są jakieś takie złe rzeczy. No, na przykład denerwuje mnie reakcja tłumu na trupy, tak? Po prostu, na no, zabiję kogoś, rzucę go, coś śmieszne, ale słuchaj, no zabijam kogoś na dachu, on spada na dół na ulicę, gdzie tam w dorożki jeżdżą, wszyscy, wszyscy łażą, ludzie się spojrzą i idą dalej. Nie ma żadnego żene, halo. tak? Tak samo mm -hmm. podczas. Nie ma czegoś takiego nerwienity, było. Dokładnie, nie? tak samo podczas misji. Słuchaj, no skradam się, no, no niestety nie udało się, zaatakował mnie gościu, no to zaczyna z nim walkę, zabiłem go, trup leży, krew się leje, ludzie robią dalej to co robili, nie ma żadnego alarmu, nic innego, no okej, okay, misja się staje fajnie, łatwiejsza, ale no tak troszeczkę to razi. Z drugiej strony jak, jak idziesz sobie po prostu ulicą, no to co chwilę ktoś do ciebie ma jakiś problem, szuka jakiejś zwady i chce dać ci w ryję. no to są tam cała ta mechanika tych gangów, możesz, mhm. możesz ludzi werbować do siebie, fajnie to działa, pod jednym przyciskiem mamy po prostu werbowanie ludzi i wydawanie im rozkazów atakowania i to się przydaje, ale no słuchajcie, no po chwili po takiej dłuższej chwili chodzenia po mieście to macie już dość tych ludzi, każdy do ciebie się pruje i chce się z tobą lać, no, no kurczę wchodzicie, tak, uciekacie tak. na dachy, żeby tego nie było, tak, no i też taka troszeczkę dziwna rzecz policja się do tego wszystkiego miesza i nie możesz ich unikać. Po prostu, jak się zacznie akcja, jeżeli chcesz stać, znowu wrócić do statusu anonimowego, no to musisz ich po prostu zabić, tak? No, nic ci taki policjant nie zrobił. Mo musisz ich po prostu początkowo zabić. Ty, ja, ja mogę tutaj dać, to no nie jest spojrzenie, to jest taki protip. W, e, jest coś takiego, że, że ten dan, który jest, czyli The Roots, po polsku oni to tak dziwnie przetłumaczyli. E, nie. to tutaj ma, można go ulepszać. Jednym z ulepszeń jest przykupstwo policjantów. Tak, tak, tak. To właśnie... Dzięki czemu policjanci nie od razu na pewne rzeczy reagują. Na przykład na samym początku bez tego oni umieją zareagować, nawet jak się po prostu za blisko podejdzie i oni nadal zaczynają mieć do nas problem, bo, bo za blisko podeszliśmy, tak? Jakiś skrypt się uruchomił. A w tym momencie... Nie ma takiego problemu. No nie wiem, bardzo, bardzo fajny jest to właśnie ten, ten system ulepszania tego gandłu, też mi się bardzo spodobał. No A, słuchajcie, ja mam do was pytanie, jak z internetem sprawa jest? E, bo mieliśmy ostatnio Unity tą kooperację tutaj. Tutaj w ogóle odeszli od tego, nie ma czego, żadnego te, e, tego elementu jakby multiplayerowego, koopowego. czyli e, Odeszli też od e, totalnie od aplikacji takiej e, towarzyszącej. Wszystko, wszystko dzieje się, tylko i wyłącznie No to chyba bardzo dobrze. E... Tak, to, to jest bardzo tu do... mamy e... jeden taki prosty przykład, jak było podobnie tak jak było z, z tą grą w, w świecie Władcy pierścieni. Jak to było? Shadow... Jak to, jak... Yeah, Shadow, Shadow of Mordor? Shadow Mordor. Of Dokładnie. Ta gra się pojawiła znikąd, tak praktycznie bez większego marketingu i okazała się naprawdę zacną gierką. Tak samo było z Wolfensteinem, który się zbytnio nie chwalił, a pokazał, że naprawdę można zrobić dobrą strzelaninę. I tu tak samo Ubi zrobiło, co jest trochę dziwne, bo nie pompowali jakiegoś tam wielkiego pieniądza w marketing i w ogóle w, w puszczanie asasyna do telewizji, do lodówek i gdzie indziej. Wyszedł po prostu, no praktycznie ja się ja się dowiedziałem, że jest premiera asasyna, jak otworzyłem paczkę z tymi grami i się zdziwiłem, mówię, o, już premiera. I się okazało, że to jest naj, naprawdę jeden z lepszych asasynów. No kurczę, brawa. No, jest, jest dobry. No, ja, ja, chcę tylko przypomnieć, że trailery to tam ciągle migały, przynajmniej mi, ale ja to, ja, może to ze względu na to, że u mnie ciągle gdzieś tam wśledziłem te, te, te, ten temat assassina, więc wiecie, AdWords Google'owe swoje zrobił, nie? I mi podsuwał reklamy i trailery assassina. Mhm. Ale co ciekawe, to już wiadomo od dawna, Yubi umie w dobre trailery. Więc myślę, że w tym momencie możemy po powiedzieć, że jeżeli chcecie podrać, w... znaczy podrać, my z Tomkiem wam polecamy zadrać w asasyna, pomimo, że Unity było e, bardzo zbarwowane, było tak naprawdę średnią grą do grania, tak naprawdę. A ja wielkim fanem tak. asasynów nie jestem, ale tą grą jestem zachwycony. No właśnie, Tomek nie jest, ja jestem fanem asasynów, przedrałem praktycznie wszystkie, znaczy no, praktycznie wszystko przedrałem i też jestem zachwycony syndykatem właśnie pod tym względem jak działa tym w jakim miejscu jest osadzony no po prostu warto sprawdzić co ciekawe ja odrałem Tomek właśnie odrywał na Playstation 4 ja odrywałem na Xboxie One i, i Playstation 4 na właśnie na Warsaw Games Week i co ciekawe różnice są, jeżeli są w ogóle to są minimalne, bo ich nie widać Praktycznie jest to ta sama gra wzięta jeden do jeden i na Xboxie i na, i na PlayStation. Jedyne co można zauważyć no to może gdzieś tam w jakichś stękach są jakieś mniejsze lub większe dropy w klatkarzu, ale no nie ma. Ten większych różnic. Na obu konsolach jest 30 klatek, na Xboxie no, jest 900p, a na PlayStation jest 1080 ale to jest ta różnica jak żadna, umówmy się. Podobno też to jest, jest 900p na PlayStation 4. Gdzieś czytałem, tak? ale, ale nie jestem pewny, to tam mniejsze z tym. No nie wiem, jakoś to nawet jeżeli ta to różnica jest tak naprawdę w tym momencie żadna. Mhm. E, dobra, e, słuchajcie, drodzy słuchacze, to tyle, jeżeli chodzi o Assassin's Creed Syndicate, jak słyszeliście E, takie powinno być Unity więc e, myślę, że każdy fan Assassina powinien się na to rzucić tym bardziej, myślę, że fani, którzy nie są wielkimi, znaczy gracze, którzy nie są wielkimi fanami, tak jak na przykład ja, e, powinni się na to rzucić ja chyba się na to rzucę z biegiem czasu, e, słuchajcie to ci pożyczę e, a spoko, e, słuchajcie to tyle jeżeli chodzi o Assassina e, 45 odcinek, e, pomału zamykamy słuchajcie, e, 46 odcinek e, Miał być właśnie e, o Warsaw Games Week, a 45. miała być właśnie o PGA. E, będzie niestety odwrotnie, Michał nie mógł do nas wpaść, więc wpadnie w przyszłym tygodniu. Dlatego najnowszy odcinek usłyszycie za tydzień, e, więc to będzie taka mała zmiana e, i będzie to odcinek właśnie o PGA. PGA były tydzień wcześniej, no ale niestety się nie udało, ale ma, ma, mam nadzieję, że temat będzie jeszcze w miarę aktualny i będziecie się dobrze przy nim bawić. E, dobra, słuchajcie, więc to tyle, jeżeli chodzi o 45 odcinek. Ze mną był standardowo Tomek Zawacki. No dajcie znać jak i jak bardzo Wam się podobał odcinek i trzymajcie się. Mhm. Był z nami dzisiaj Piotrek Zaborowski. Dzięki Wam bardzo. Tak, i standardowo ja prowadziłem, czyli Christian Kender, a my, jak już mówiłem, słyszymy się za tydzień. Za tydzień, więc trzymajcie się gorąco do 46 odcinka. Cześć!